Się na rzeczywistość, słuchaj Radia Paranormalium. Niezwykła czaszka, licząca sobie około 900 lat, a znaleziona przybie starej kopalni na terenie Meksyku już od dłuższego czasu wprawia wstumienie naukowców z Ameryki i Wielkiej Brytanii. Jak to możliwe, że kość jest tak twarda, a jednocześnie tak cienka i lekka? Skąd tak wielka pojemność mózgu i tak nietypowy jego kształt? Jakie oczy funkcjonowały w tych zupełnie odmiennych od ludzkich oczodołach? Może to kwestia kumulacji niezwykle rzadkich genetycznych mutacji? A może coś zgoła innego? W ekscytującą podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania zabierze nas już dzisiaj pan Lloyd Pye, kontrowersyjny amerykański badacz i wykładowca zajmujący się m.in. badaniem pochodzenia człowieka. Tylko jedno w tej sprawie jest pewne. Mamy do czynienia z najbardziej zagadkową czaszką. I właśnie tej najbardziej zagadkowej czaszce poświęcona będzie audycja, którą właśnie zaczynamy. Radio Paranormalium Witam wszystkich słuchaczy, pozwolę sobie przeczytać, przytoczyć wypowiedzi kilku naukowców czy, czy też badaczy zajmujących się między innymi tymi sprawami. W ciągu mojej 40-letniej kariery nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś podobnym. To jest wypowiedź doktora Teda Robinsona, lekarza specjalizującego się w chirurgii plastycznej i rekonstrukcji czaszek. W najbardziej zagadkowej czaszce Lloyd Pye przedstawił światu nauki prawdziwą tajemnicę. Czyż nie o to w końcu chodzi w intelektualnych poszukiwaniach? Nie tylko systematyzować to, co znane, zwyczajne, ale również rzucać nam wyzwanie, by wejść do Królestwa świata tego, co nieznane i nadzwyczajne. To napisał Michael Cremo, współautor książki Zakazana archeologia. I jeszcze William Barnes, współautor książki The Day After Roswell. Jeśli Lloyd ma rację, historia ludzkości musi zostać napisana od nowa. A już teraz rozpoczynamy pierwszą część naszej audycji. Rozpoczniemy pewną scenką. Takim nagraniem, które stanowi, w, w którym właściwie przeczytaliśmy fragment książki dla to i Lloyda Pye, najbardziej zagadkowa czaszka z podziałem na rolę. Nasza historia rozpocznie się dzisiaj w laboratorium, gdzie wysłuchamy krótkiej konwersacji dwóch pani zajmujących się czaszką Gwiezdnego Dziecka. Doktor Roberta Fenning nie przebierała w słowach. Jest całkiem niezwykła, Melanie. Być może jedyna w swoim rodzaju. Z całą pewnością nie widziałam niczego takiego w całej swej praktyce. Chcesz mojej rady? Zabierz czaszkę do specjalistów. Niech ją dokładnie zbadają. Ale przecież to ty jesteś specjalistką. Wykrzyknęła Melanie. Nie w tym przypadku. Nie stykam się w swojej profesji ze zbyt dużą liczbą deformacji. Jestem pewna, że ty sama widziałaś ich znacznie więcej, kiedy pracowałaś na oddziale opieki medycznej dla noworodków. A ty sama co myślisz o tej czaszce? W latach 30. kiedy ją znaleziono, jeśli głowę noworodka cechował jeden rodzaj deformacji, oznaczało to poważne kłopoty. Jeśli stwierdzano dwa typy deformacji, wiązało się to z wysokim ryzykiem. A trzy różne rodzaje deformacji równały się niemal pewnej śmierci. W tej czaszce wszystko jest nie tak, wszystkie jej części są anormalne, a jednak jej właściciel przeżył co najmniej kilka lat, wystarczająco długo, by wyrosły mu zęby. Wedle mego ograniczonego doświadczenia deformacja jest zazwyczaj szkaradna. Ta czaszka jest na swój sposób piękna, stopień symetrii jest zadziwiający i jest zbyt lekka. O wiele za lekka za bardzo symetryczna. Dziwne. A już teraz w Radiu Paranormalium rozpoczniemy emisję wywiadu z panem Lloydem Paj przeprowadzonego w ramach projektu New Paradigm Films w Norwegii. Oczywiście w późniejszym terminie również materiał filmowy w polskim tłumaczeniu pojawi się na, na łamach portalu Paranormalium jako film dokumentalny. Historia gwiezdnego Dziecka zaczyna się w Meksyku, około 100 mil na południowy zachód od Chihuahua, niedaleko terenów kopalnianych na obszarze w dużym stopniu pustynnym, podobnym do tych w Arizonie, Wielki Kanion czy coś podobnego. Około roku 1930 rodzina o meksykańskich korzeniach wracała do swojej rodzinnej wioski pierwszy raz od bardzo wielu lat. Mieli kilkoro dzieci. Bodaj najstarszym była dziewczynka. Miała jakieś 13, 14, może 15 lat. W późniejszym okresie nie mogła sobie przypomnieć ile dokładnie miała lat. Była jednak nastolatką. Gdy przybyli do małej wioski, powiedziano im, aby nie wchodzili do znajdujących się w okolicy jaskiń czy starych opuszczonych tuneli kopalnych, ponieważ było to niebezpieczne. Poza tym był to temat tabu i nie wolno było tego robić. Dziewczynka postanowiła zbadać się i sprawdzić, o co chodzi. Kilka dni później wzięła ze sobą koszyk pod pretekstem szukania w okolicy jakichś owoców. Tak naprawdę jednak chciała zbadać te jaskinie. Udała się więc na znaczną odległość od wioski i odnalazła szyb kopalniany. Wspięła się, aby tam wejść i gdy weszła do środka, na głębokość kilku stóp, skąd mogła jeszcze widzieć, znalazła ludzki szkielet leżący na plecach, pośród kurzu. Po prostu leżący ludzki szkielet. Podeszła bliżej i zobaczyła, że wokół znajdowała się ścianka ulepiona z ziemi, która wyglądała jak grób. Gdy podeszła jeszcze bliżej, spostrzegła, że z tego grobu wystawała, jak to nazwała, zniekształcona ręka. Takiego użyła określenia, zniekształcona ręka. Tak naprawdę nie wiemy co to było, ale ta ręka, jak mówiła, otaczała ramię człowieka leżącego na ziemi. Była to więc bardzo dramatyczna scena, która oznaczała, czego dziewczyna wówczas nie rozumiała, że osoba leżąca w grobie umarła, a osoba leżąca na ziemi ją pochowała i położyła na niej swoje ręce. To, że położyła na nim swoją rękę oraz że położyła się obok i popełniła w jakiś sposób samobójstwo, świadczyło o silnym związku między nimi. Nie wiemy tak naprawdę, jak to zrobiła. Nie ma jednak innego sposobu, aby dojść do tego, ponieważ, jak mówiłem, tak tę scenę opisała dziewczynka. Czy to było romantyczne, czy też dramatyczne? czy może jedno i drugie. Tego tak naprawdę nie wiemy. To, czego dziewczynka nie mogła wiedzieć i czego sami później się dowiedzieliśmy, to to, że oni tam leżeli przez 900 lat. Tyle czasu minęło od chwili pochowania. Jest to więc szczególny przypadek, że ich odnalazła. Grób wyglądał jak gdyby nie był poskładany w całość. Kubka brudu była dość luźna, więc dziewczynka przyjęła, że gdy odsunie część pyłu, odnajdzie drugi szkielet. Tak więc zrobiła. Postanowiła go wykopać. I zrobiła to. I jak mówiła, odkryła, że szkielet w grobie miał, mówiąc jej słowami, zniekształcone ciało. Jak mówiła, cały szkielet był zniekształcony. I znów, co to oznacza, tak naprawdę nie wiemy. To były jej słowa. Mówiła, że szkielet był zauważalnie mniejszy od drugiego. Opierając się na rozmiarach głowy, czaszki, którą wykopała, wiemy, że osoba leżąca w grobie miała około 5 stóp wzrostu, 1,5 metra. To nie jest nic niezwykłego u mieszkających w tym rejonie Meksykan, więc przyjmujemy, że skoro szkielet był zauważalnie mniejszy, miał około 4 stóp wzrostu. To są tylko poczynione przez nas przypuszczenia. Ponieważ wszystkie kości były w jednym miejscu, a dziewczynka miała przy sobie koszyk, postanowiła wykopać je i zabrać ze sobą w drogę powrotną do Ameryki. Być może, aby pokazać je w szkole na wystawę. Stwierdziła, że zniekształcenie było tylko efektem jakiejś deformacji. Była tylko dzieckiem i nie wiedziała tego, co my wiemy. Wiesz, UFO i kosmici w 1930, więc któż by pomyślał o czymś innym niż deformacja? Nie miała pomysłu, jak to zrobić, jak przewieźć szkielety, więc pomyślała najpierw, aby je gdzieś ukryć, gdzieś blisko wioski. Jak to zrobiła, opiszę za moment. W drodze powrotnej znalazła wąwóz między krzakami. Było tam drzewo, pod którego korzeniami znajdowała się dziura, w której dziewczynka, jak sądziła, mogła bezpiecznie ukryć szkielety. Co też uczyniła, ponieważ było to naprawdę dobre miejsce do ukrycia kompletnych szkieletów. Gdy chciała wrócić, aby je stamtąd zabrać, był środek nocy. Wtedy nadeszła ulewa, która trwała całą noc, cały następny dzień i kolejną noc. Gdy mogła w końcu wyjść i sprawdzić, czy z czaszkami jest wszystko w porządku, Odkryła, że w wyniku silnego deszczu poziom wody w rzece podniósł się, a płynąca woda zaczęła podmywać korzenie drzewa i wymywać ziemię, zaś wszystkie kości zniknęły. Oczywiście była tym faktem zdenerwowana. Poszła więc wzdłuż strumienia i znalazła na jego brzegu jakieś krzaki i okazało się, że zatrzymały one obie czaszki i fragmenty górnej szczęki zniekształconej czaszki i że mogła je stamtąd wyciągnąć. Te dwie czaszki i fragmenty górnej szczęki. Obie czaszki doznały znacznego uszczerbku, płynąc z nurtem strumienia wśród kamieni i innych rzeczy. Ludzka czaszka straciła jeden z policzków, musiała więc o coś bardzo mocno uderzyć. Cokolwiek to było, a zniekształcona czaszka utraciła całą dolną część oraz obydwa policzki. Straciła również część podstawy. Nie wiemy, ile tego było, ponieważ ta część została oderwana lub odłamana w całości. Niemniej jednak dziewczynka była szczęśliwa, posiadając te dwie czaszki. Uznała też, że teraz będzie je łatwiej przewieźć niż kompletne szkielety. Przechowała więc te dwie czaszki. Kilka lat później zakonserwowała je w szelaku, co było dość częstą metodą konserwacji w latach 30. i dość dobrą, ponieważ naprawdę chroniła ona czaszki przed tłuszczem z dotykających je dłoni, po czym włożyła je do kartonowego pudła. Wstawiła do garażu i przypuszczalnie zapomniała o nich. Przechowywała je jednak przez całe życie. Do początku lat 90., gdy zorientowała się, że jest z nią coraz gorzej i że wkrótce umrze, chciała więc znaleźć dla nich nowy dom. Miała kilku przyjaciół, których zapytała, czy nie wzięliby od niej kilku pamiątek, jak wówczas nazywała czaszki. Powiedzieli, że oczywiście nie widzą problemu, aby je zabrać. Gdy kobieta umarła, para przyjaciół przechowywała czaszki przez pięć lat w tym samym pudle. Czuli się z tym dość niezręcznie. Spotkali małżeństwo nazwiskiem Young z El Paso w Teksasie i później okazało się, że był to interesujący wybór. Ponieważ Melanie przez 15 lat pracowała jako pielęgniarka i miała do czynienia z wieloma deformacjami, więc deformacje u ludzi, jak ona rozumiała, nie były tymi, jakie wykazywała niezwykła czaszka. Gdy ją podnosiła, czuła natychmiast, że była lekka. Zauważyła, że części czaszki były bardzo różne od tych znajdujących się w zwykłej ludzkiej czaszce, jak również zdeformowanej. Czaszka była o wiele zbyt symetryczna, bardzo odmienna, ale zbyt symetryczna, niż w przypadku jakiejkolwiek deformacji, jaką ona miała okazję widzieć. Zarówno ona, jak i jej mąż Ray wiedzieli, że w El Paso działa mafon. Będąc członkami tej organizacji, wiedzieli dużo o kosmitach i o tym, jak kosmici mogą wyglądać. Melanie powiedziała do wiesz, to wygląda jak czaszka szaraka, ponieważ zawiera wszystkie cechy szaraka, włączając zmarszczki na czubku głowy, których ludzie nie posiadają. U ludzi głowa w tym miejscu jest po prostu zaokrąglona. Mówi się, że szaraki posiadają twarz w kształcie serca, z małymi zaokrągleniami po obu stronach głowy, przy powiększonych płatach ciemieniowych. Mają też dużo mniejszą dolną część twarzy i w rzeczy samej czaszka posiada wszystkie cechy zmniejszonej dolnej części twarzy. Fizycznie wygląda to jak czaszka szarego kosmity. Pasuje do standardowego obrazu szaraka, jaki znamy. Melanie powiedziała, chciałabym to sprawdzić, dowiedzieć się, co to jest. Rej się zgodził. Udali się więc na najbliższe spotkanie mafonu w El Paso i opowiedzieli o tym wszystkim, którzy w polu badań alternatywnych opowiadają o czaszkach. Znają się na czaszkach i mogliby przyjrzeć się posiadanej przez nich czaszce. Padło moje nazwisko, ponieważ w tym czasie, w 1999 roku, podróżowałem po kraju dyskutując o mojej książce Everything you know is wrong, która poruszała temat alternatywnej wiedzy o pochodzeniu człowieka oraz o hominidach, to jest Bigfootie, obrzydliwym człowieku śniegu i tak dalej, jak również istotach nazywanych praludźmi. Porównywałem czaszki praludzi z tym, jak mogą wyglądać czaszki hominidów i mój argument mówił, że były one takie same. Tak naprawdę istoty te nie były praludźmi. W istocie były one hominidami. Tak więc ludzie, którzy przypuszczalnie dokonali prezentacji czaszki na spotkaniu mafonu, powiedzieli Royowi i Melani, że Lloyd Pai wie bardzo dużo na temat czaszek, więc powinni się z nim skontaktować. Skontaktowali się więc ze mną i poprosili o spotkanie, gdy będę gdzieś w pobliżu El Paso. Miałem tam przyjechać za kilka miesięcy, w połowie lutego 1999 roku. Powiedziałem więc, że będę wówczas w na konferencję w Loflin w Newadzie i że mogę do nich po drodze zajrzeć, na co odpowiedzieli, wspaniale, będziemy na ciebie czekać. Tak więc przyjechałem i odwiedziłem ich, spodziewając się, że zobaczę coś odnoszącego się do BigFoota. Gdy zapytałem, co to jest, powiedzieli, pokażemy ci, gdy wejdziesz. Myślałem, że to będzie w jakiś sposób związane z hominidami. Gdy wyjęli przedmiot z pudełka, przeżyłem szok. To była absolutnie ostatnia rzecz, jaką spodziewałem się zobaczyć. Gdy podali mi do rąk zniekształconą czaszkę, wiedziałem o czaszkach wystarczająco dużo, by wiedzieć, że ta czaszka była naprawdę bardzo niezwykła. O wiele za lekka, zdecydowanie zbyt symetryczna. Szczególnie zaś zrozumiałem problem z oczodołami, ponieważ mój ojciec był optometrykiem przez ponad 40 lat i dużo opowiadał o oczach więc wiedziałem, że te oczy były niezwykłe, dziwne, jak gdyby z innego świata. Były jednak idealne, inne lecz idealne. Dla mnie to miało sens. Nawet jednak, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, moja pierwsza ocena była taka, że to musiała być jakiegoś rodzaju deformacja. To jest naturalna rzecz, jaką mówi każdy, widząc po raz pierwszy coś bardzo niezwykłego. Patrząc na to, jako pochodzące od człowieka, twoja pierwsza myśl mówi, że to musi być deformacja. I jeśli nie wiesz nic więcej, tak właśnie myślisz. Melanie wiedziała więcej. Ja również wiedziałem trochę więcej. Jednak pomysł, że trzymałem w ręku kosmitę lub hybrydę kosmity i człowieka, był tak trudny do zaakceptowania przez mój umysł, że porównałem to do pasterza znajdującego zwoje z Morza Martwego. I gdy to zrozumiałem, wydawało mi się to tak nieprawdopodobne, że wciąż nie mogłem tego zaakceptować. Powiedziałem im więc, że wydaje mi się, że to jest prawdopodobnie pewnego typu deformacja lub kombinacja deformacji. Zgadzam się jednak co do tego, że to jest bardzo niezwykłe i chcę przedsięwziąć kroki, aby dowiedzieć się, co to jest. Zapytali, ile to zajmie. Odpowiedziałem, że prawdopodobnie nie więcej jak kilka miesięcy. Wezmę czaszkę, porozmawiam z ekspertami, dowiem się powinni stwierdzić lub spróbować dowiedzieć się, co to jest, więc nie powinno to potrwać długo. Mówiłem najwyżej jakieś 6 miesięcy, a teraz, gdy rozmawiam z Wami, minęło już 12 lat. To pokazuje, że miałem błędne założenie co do tego, czemu ustawiłem czoła, pod względem niechęci dowiedzenia się, co to było. Wówczas jednak za bardzo się tym nie przejmowałem. Gdy jednak zająłem się tym na początku 1999 i zacząłem pokazywać czaszkę ekspertom, z którymi rozmawiałem, stało się jasne, że większość ludzi, z którymi miałem kontakt, nie rozmawiało ze mną, ponieważ niestety w pierwszym tygodniu, gdy miałem tę czaszkę, zabrałem ją na konferencję, na którą się udawałem, na kongres w Laughlin w Newadzie w lutym 1999. I gdy zabrałem ją tam, pokazałem ją wielu ekspertom w dziedzinie ufologii. W tym czasie nie wiedziałem nic o ufologii. Nie interesowałem się UFO i obcymi. Obiektem mojego zainteresowania były hominidy, pochodzenie człowieka, pracą Zekaria Tym się interesowałem. Tak naprawdę nie wiedziałem, w co wchodzę. Nie wiedziałem również, co to mogło być w odniesieniu do UFO i obcych. Wiedziałem jednak, że jeśli zabiorę czaszkę na konferencję, będzie tam wielu ekspertów w tej dziedzinie, którzy powiedzą mi o niej dużo więcej, więc zabrałem czaszkę i pokazałem im, grupom ekspertów, i byli nią bardzo podekscytowani. Zgodzili się co do tego, że to prawdopodobnie był szarak. Posiadał wszystkie cechy fizyczne szaraka i był tak odmienny od człowieka, jeśli porównamy głowy, że każdy naciskał na mnie mówiąc, to naprawdę może być obcy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy w tamtym tygodniu, było zabranie czaszki do laboratorium rentgenowskiego w Las Vegas i tam okazało się, że czaszka w ogóle nie posiada przednich zatok okazało się również, że w szczęce górnej to znaczy w jej fragmentach, które posiadaliśmy które posiadały dwa zęby znajdowało się pięć koron nazębnych radiolog stwierdził po prostu, że ten brak przednich zatok jest naprawdę niezwykły ponieważ nie ma po nich żadnego śladu nawet nie próbowały się pojawić ich tutaj nie ma, zniknęły to jest bardzo niezwykłe. Ludzie mogą się rodzić bez prawidłowo działających zatok, z bardzo małymi zatokami, ale zawsze istnieje jakiś rodzaj zatok, które próbują urosnąć. Powiedział też, że jeśli chodzi o rośnięcie szczęki, jeśli zęby rosną i wypadają, wtedy mamy do czynienia z dzieckiem w wieku około 5-6 lat. Gdy więc wróciliśmy, byliśmy podekscytowani i postanowiliśmy nazwać czaszkę Gwiezdnym Dzieckiem. Gwiezdne dziecko prosto z pudełka. Wielki błąd, ponieważ to natychmiast nastawiło naukowców negatywnie do czaszki, ponieważ ta nazwa sugerowała, że obcy istnieją a oni nie mogą tego uznać i nie będą się tym zajmować, więc musiałem walczyć, aby przekonać ludzi do rozmowy ze mną na ten temat. Więc na początku mówiłem, że mam niegwiezdne dziecko, a niezwykłą czaszkę. Co robisz z czaszką? Stanąłem w opozycji wobec naukowców i zacząłem dochodzić, co to jest, ponieważ zawsze istnieje mnóstwo podejrzeń. Gdy jednak zgodzili się ze mną rozmawiać i rozmawialiby, niektórzy z nich widząc brak po prostu pokazywali mi drzwi, mówiąc, nie będę rozmawiał na ten temat. Jednak ci, którzy powiedzieli mi, co chciałem wiedzieć i przedstawili swoje ekspertyzy, mówili jednocześnie, nie wolno ci powoływać się na moje nazwisko. I z kimkolwiek się nie kontaktowałem, żaden z nich nie pozwolił mi powołać się na jego nazwisko. Na początku było więc trudno, ale pod koniec roku 1999 rozmawiałem z około 30 lub więcej ekspertami. Różni eksperci mówili, cóż, część mogę wyjaśnić na gruncie mojej dziedziny, ale reszta to z pewnością jakiegoś rodzaju deformacja. Najczęściej mówili o wodogłowiu, o którym słyszałem bez przerwy. Wszyscy mówili też o innych rzeczach, jak sztuczna deformacja, czy coś podobnego. Na początku nie słyszałem w ogóle o progerii, Teraz często o tym mówią, nawet jeśli nie jest to żadna z tych rzeczy. Na początku najczęściej mówili o sztucznej deformacji i wodogłowiu. Szybko jednak przekonałem się, że to nie mogła być ani sztuczna deformacja, ani wodogłowie. To doprowadziło do pewnych konfrontacji, gdy ludzie mówili, o, to jest wodogłowie lub sprowokowana deformacja, a ja zaczynałem wyjaśniać, jak mogło być naprawdę. Naukowcy w większości nie lubią słyszeć, że się mylą od kogoś, kto w ich mniemaniu jest kimś stojącym niżej od nich na drabinie intelektualnej. Mieliśmy więc z tym pewne problemy. Jednak pod koniec roku znałem 25 zasadniczych różnic między tą czaszką a czaszką ludzką. Te 25 różnic świadczyło o zasadniczych różnicach genetycznych między Gwiezdnym Dzieckiem a Człowiekiem. To wskazywało, że czaszka miała tak wiele instrukcji genetycznych, które były znacznie odmienne od tych występujących u człowieka, że prawdopodobnie posiadała wiele różnic w kodzie genetycznym. Problemem jednak było to, że nie mogliśmy uzyskać żadnej pomocy w dostaniu się do tego genomu, ponieważ w 1999 na świecie istniało tylko sześć laboratoriów, które mogły odzyskać starożytne DNA. I ostatecznie przy pomocy datowania metodą izotopu węgla 14C ustaliliśmy, że czaszka miała 900 lat. Wiedząc o tym, musieliśmy udać się do laboratorium odzyskującego starożytne DNA. Nie byliśmy w stanie przekonać żadnego z tych sześciu laboratoriów do zajęcia się czaszką, obojętnie za jakie pieniądze, nieważne czy gwiezdne dziecko czy obcy, słyszeliśmy. Pod koniec 1999 roku byłem przekonany, że to nie była ludzka deformacja, a także zebrałem wszystkie różnice fizjologiczne. Jednak żadne z tych różnic, ani pojedynczo, ani razem, dla nauki nie znaczyły nic. Naukowcy całkowicie odrzucili możliwość, że mogło to być cokolwiek innego niż ludzka deformacja i zrobili to mówiąc, przyroda może wszystko. Taką odpowiedź słyszałem od każdego. Przyroda może wszystko. Przyroda może tego dokonać. Przyroda potrafi wszystko, co wymyślisz. To jest różnica. Przyroda to potrafi, jest wszechmogąca. Może spowodować każdą kombinację defektów, jaką tylko zechce. Nic nie możesz na to powiedzieć. Zdałem sobie sprawę, że byłem sparaliżowany pod względem udowadniania, że ta odpowiedź jest nieprawidłowa, ponieważ obalała ona wszystko. Wszyscy mówili, pokaż nam DNA, które nie jest ludzkie, a będziemy pod wrażeniem. Obecność cech, które nie są ludzkie, nic nie znaczy. Ponieważ natura potrafi robić takie rzeczy, ale zmiany w budowie DNA to zupełnie coś innego. DNA to obszar działania biologii. Gdybyśmy wykazali, że DNA nie jest ludzkie, byłby to mocny, biologiczny dowód. Stało się to pod koniec 1994 roku pewnego rodzaju zadaniem. Ponieważ nie mogłem namówić do współpracy żadnego z sześciu renomowanych laboratoriów na świecie, które mogłyby odzyskać starożytne DNA, postanowiłem nawiązać współpracę z laboratorium sądowym, co było dużo mniej skomplikowane. Było to laboratorium uniwersyteckie na Uniwersytecie w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. I gdy oni tak naprawdę nie byli w stanie dokonać tego, czego my potrzebowaliśmy, ich laboratorium było zaprojektowane do odzyskiwania DNA nie starszego niż 50 lat, a więc nie 900. Sądzono jednak, że ponieważ czaszka była pochowana w szybie kopalnianym przez 900 lat, DNA powinno być całkiem świeże, w dobrym stanie, na tyle świeże, aby kwalifikowało się jako młodsze niż 50 lat. Takie były nadzieje. Powiedzieli, spróbujemy się dowiedzieć, czy to jądrowe DNA jest zdatne do odzyskania, jeśli ono tam jest, nieuszkodzone, a nie wydaje nam się, aby takie było. Znajdowało się głęboko w szybie kopalnianym, powinno więc być zachowane w dobrym stanie, ponieważ szyb kopalniany działa w pewien sposób jak pomieszczenie z kontrolowanymi warunkami klimatycznymi. Utrzymuje stabilną temperaturę, nie ma możliwości wypłukania minerałów z kości, wysuszenia ani spowodowania degradacji, więc DNA powinno być w dobrym stanie. Powinno nam się udać i odzyskać. Powiedziałem, ok, chodźmy do szkoły i zacznijmy pracę. Zanieczyścili pierwszą próbkę. To jest organizacja studencka, więc wszystko się może zdarzyć. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Zanieczyścili pierwszą, skazili drugą i przy trzeciej próbie uzyskali odpowiedź. Ale była to odpowiedź bardzo słaba i bardzo niewiarygodna. Było to wówczas 200 pikogramów wyniku, który mówił, że to był ludzki chłopiec. Tak przynajmniej wskazywało ułożenie chromosomów X i Y. Czułem jedynie, że to było prawdopodobnie kolejne zanieczyszczenie, ponieważ 200 pikogramów to zaledwie 1 piąta minimum 1000 pikogramów, które zwykle są wymagane w celu uzyskania wiarygodnej odpowiedzi. Nie byłem tym usatysfakcjonowany. Poprosiłem o kolejne badanie, aby się upewnić. Zaczęło się więc kolejne badanie i było tak samo. Powiedzieli, że 200 pikogramów, że chłopiec. Xy i tą odpowiedzią byłem bardzo rozczarowany. Gwiezdne dziecko było ludzkim chłopcem. Wystąpiła zwykła deformacja. Możesz o tym zapomnieć i iść do domu. Nie miałem odczucia, że laboratorium działało w dobrej wierze z tymi wynikami. Myślę, że chcieli się tego po prostu pozbyć, że napotkali na problemy, których nie chcieli uznać, o których nie chcieli głośno mówić. I zamiast spróbować je rozwiązać, chcieli po prostu zamknąć sprawę jedną odpowiedzią, która mówiła, że jest to tylko ludzki chłopiec. Skończony. Idziemy do domu. Pod koniec 1999 roku nastąpił spadek zainteresowania Gwiezdnym Dzieckiem, ponieważ z laboratorium wyszło stwierdzenie, że to był ludzki chłopiec. A sceptyk Steven Novella z New England Skeptical Society, organizacji, którą założył, napisał bardzo zjadliwy artykuł o Gwiezdnym Dziecku, o mnie i wszystkim, co próbowaliśmy zrobić. pisząc, że to jest kompletna bzdura, że to był człowiek, o którym wszyscy mogą już zapomnieć, raz na zawsze, i już więcej się nim nie interesować. Na polu wiedzy alternatywnej nie mogłem znaleźć nikogo, kto wziąłby to na poważnie. Nikt mnie nie prosił o mówienie na ten temat. Wszyscy po prostu mówili. Czyż nie udowodniono, że to człowiek? A ja odpowiadałem. Cóż, laboratorium stwierdziło, że to był człowiek, ale to nie oznacza, że to pewne. Myślę, że się pomylili. Jak mogli się pomylić? To są naukowcy. Jak mogliby się mylić? Odpowiadałem. Myślę, że się pomylili. Nie wydaje mi się, by powiedzieli prawdę. Ale dlaczego mieliby kłamać? Przecież to naukowcy. Naprawdę nieprawdopodobnie trudno było przezwyciężyć to pranie mózgów, które częste jest u społeczeństwa. Pogląd, że nauka się nie myli, że nie ma celów, że nie ma emocjonalnej bariery, by przyznać, że gwiazdne dziecko nie było człowiekiem. Naukowcy posiadają takie same wady jak my, ale ich propaganda wymyła mózgi społeczeństwu, które teraz wierzy, że stoją ponad tymi wszystkimi rzeczami, co nie jest prawdą. Przez trzy i pół roku walczyłem, aby przekonać ludzi, by przyjrzeli się temu ponownie i nie mogłem przezwyciężyć artykułu nowela i tych negatywnych artykułów, które powstały po jego tekście, tych negatywnych publikacji, które odnosiły się do niego. To było po prostu beznadziejne W tamtym czasie tkwiłem w tym głęboko i nie mogłem ruszyć Pod koniec 2002 roku w okolicach świąt Bożego Narodzenia Moja dziewczyna postawiła mi ultimatum i powiedziała Musisz to zakończyć, musisz sobie z tym dać spokój, zostawić to To cię zabija, deprecjonuje, niszczy nasz związek Musisz z tym skończyć. Musiałem się na to zgodzić. To wymknęło się spod kontroli. Ogłosiłem więc na mojej liście dyskusyjnej, że z dniem 1 stycznia zaprzestaję dalszych prac i że następnie wrócę do szkół, tak aby móc robić inne rzeczy i przekazać to komuś innemu. Zrobiłem wszystko, co się dało. Więcej nie mogę. Zakończyłem słowami. Wciąż jestem przekonany, że to nie była zwykła ludzka deformacja, że laboratorium się pomyliło. Dopóki nie zostaną przeprowadzone dodatkowe testy, nie będziemy nic wiedzieć na 100%. W ciągu kilku dni pani Belinda McKenzie z Londynu skontaktowała się ze mną i powiedziała, że niedawno zmarł jej ojciec, że odziedziczyła po nim spadek, że posiada teraz pewną sumę pieniędzy i pytała, ile kosztowałoby przeprowadzenie drugiego testu DNA, ten potwierdzający test. Mówiła, że śledziła moją historię przez jakiś czas i chciałaby poznać odpowiedź, tę prawdziwą odpowiedź, obojętnie jaka by nie była, prawdziwą odpowiedź, w którą możemy uwierzyć. Nie wiedziałem, jak się wtedy miała sprawa laboratoriów odzyskujących starożytne DNA, ale powiedziałem, że zabiorę się do pracy i oddzwonię, gdy tylko dowiem się, co to jest. Dowiedziałem się, że wówczas istniały już na świecie 24 laboratoria i że trzy z nich były w stanie odzyskać starożytne DNA. Zacząłem więc dzwonić do tych laboratoriów i znalazłem jedno – Trace Genetics w Kalifornii, które zechciało podjąć się zadania prowadzone przez dwóch młodych ludzi, Ripana Mali i Jasona Eslemana, którzy powiedzieli, ok, zrobimy to, nie martwimy się, nie ma problemu. Dla nas to po prostu biznes. Ty płacisz, my powiemy Ci co to jest, zdobędziemy wynik, możesz na nas liczyć. Jesteśmy certyfikowanym laboratorium zajmującym się starożytnym DNA. Pracowaliśmy nad człowiekiem z Kennewick. Znajdziemy dla Ciebie odpowiedź, nie martw się. Powiedziałem, wspaniale, ale, ale. Nie zamierzam poobracać czaszki i sobie pójść, jak to zrobiłem w Kanadzie, ponieważ w ten sposób wpadłem w długi. Będę się kręcił niedaleko i zobaczę, co zrobicie. Odpowiedzieli, w porządku, zostań tak długo, jak będziesz chciał. Nie ma problemu. Nie mamy tu nic do ukrycia. Ja i moja dziewczyna zabraliśmy czaszkę do ich laboratorium. Spotkaliśmy się z nimi, rozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że to mili, młodzi ludzie i że byli całkowicie oddani poszukiwaniu odpowiedzi, obojętnie jaka by nie była i że zrobią dobrą robotę. Gdy przyjechaliśmy, oni byli przygotowani do wycięcia pierwszych próbek z czaszek spośród kilku próbek, które mieli później wykorzystać. Mieli pobrać fragmenty z płatu ciemieniowego. Pamiętajmy, że kanadyjskie laboratorium już wcześniej pobrało kilka fragmentów czaszki gwiazdnego Dziecka i tylko jeden fragment z czaszki ludzkiej, ponieważ zdaniem kanadyjskiego laboratorium jego DNA już na początku zostało określone jako jądrowe DNA pochodzące od człowieka, łatwe do odzyskania. Ale cztery próby w przypadku gwiazdnego Dziecka, te dwie pomyłki, które przyniosły po 200 pikogramów w wyniku, spowodowały, że brakowało czterech próbek. Pracownicy Trace Genetics wycięli w płacie ciemieniowym okienko, właśnie w tym miejscu, ponieważ właśnie stąd próbki pobierało laboratorium w Kanadzie. Oni tę próbkę odcięli narzędziem zwanym ostrzem Dremela. Wygląda ono jak latarka z przymocowaną na końcu klingą. Do tej klingi przymocowane jest okrągłe ostrze, takie jak to o średnicy około jednego cala, które obraca się z dużą szybkością. Gdy włączyli silniczek, ostrze obracało się z zawrotną prędkością, aby móc przeciąć kość. Jason, uzbrojony w okulary ochronne, wykonał tym urządzeniem cztery cięcia. Wypadł kawałek w kształcie kwadratu obok jednego cala i wylądował obok foramen magnum. Jason następnie pociął ten kawałek na cztery części i już wiedział, co z każdym z tych kawałków będą robić. Teraz przyszła kolejna Gwiezdne Dziecko. Jason umieszcza czaszkę na stanowisku, blokuje ją i przykłada ostrze dremela w tym samym miejscu, co przy tamtej czaszce. Zaczyna robić to samo. I nagle ostrze odskakuje i słychać tylko taki dźwięk. Jason popatrzył na te zmarszczki na czaszce i powiedział, co to było? Po czym spojrzał na mnie. Odpowiedziałem, nie wiem. Ale nagle przypomniałem sobie, że gdy rozmawiałem z jednym z Kanadyjczyków, którzy pracowali nad czaszką kilka lat wcześniej, mówił, ta czaszka jest tak twarda, z trudem wyciągnęliśmy te 200 pikogramów. Ta czaszka jest naprawdę bardzo twarda. Wtedy po prostu przeleciało mi to przez głowę i nie przykładałem do tego należytej uwagi. Ale teraz widzieliśmy, co to oznaczało. Możesz myśleć, że kanadyjskie laboratorium mogło zrobić z tym coś więcej, ponieważ wycięli próbkę i powinni powiedzieć coś więcej niż mówili. Pamiętajmy jednak, że to byli studenci. Tak jak ja, nie mieli dużego doświadczenia, ale Jason i Ripon w swojej karierze wycinali już wiele czaszek, więc wiedzieli, na co patrzyli. Tym razem Jason naprawdę mocno przycisnął ostrze. Pył z czaszki uniósł się naprawdę wysoko, a zapach palonego kolagenu, taki jak ten, który czujesz pocierając w ten sposób zęby, szczególnie nieprzyjemny smród. W przypadku czaszki ludzkiej było tego trochę, ale u gwiezdnego dziecka pył z kości poleciał, a smród był wprost przytłaczający. Zapach palonego kolagenu był wprost niepospolicie obrzydliwy. Ale Jasonowi udało się wykonać te cztery cięcia. Spoglądając na tamte cięcia, zobaczysz, że kość gwiezdnego dziecka jest dużo cieńsza. Jest o połowę lub nawet więcej cieńsza od kości człowieka. Waży połowę mniej. Można zauważyć tę szczególną lekkość. I okazało się, że kość była około dwóch do trzech razy twardsza, nawet mimo iż była dużo cieńsza. Gdy Jason wycinał próbki, uciekaliśmy drzwiami i oknami, byleby tylko opuścić to pomieszczenie z powodu tego smrodu wydzielanego przez pył. I tak samo jak przy tamtej czaszce, obok foramen magnum wypadł kawałek oboku jednego cala, który Jason pociął na cztery części. Gdy skończył, powiedział, spójrzcie, ta czaszka jest bardzo odmienna od ludzkiej. Naprawdę musicie dowiedzieć się czegoś więcej o samej czaszce. Pierwszy raz coś takiego usłyszałem. Powiedział, zostaw mi te kawałki, ja je zbadam, a ty weź tę czaszkę i dowiedz się o niej tak dużo, jak tylko się da. W międzyczasie sprawdzimy DNA, o którym ci mówiliśmy. Udałem się na rok do Londynu, aby spotkać się z Belindą i skorzystać z pomocy angielskich naukowców i dowiedzieć się dużo więcej na temat czaszki. W międzyczasie Jason i Ripon pracowali nad DNA. Robi się to w taki sposób, że bierze się malutki kawałek ludzkiej czaszki, umieszcza w probówce i wlewa do probówki płyn zwany EDTA, kwas wersenowy. Następnie probówkę umieszcza się na wirówce, która obraca ją całą dobę od momentu, gdy ją uruchomisz. Więc umieścili probówkę z EDTA w wirówce i tydzień później fragment ludzkiej kości rozpuścił się. Stał się teraz częścią płynu. I w tym płynie znajduje się teraz DNA. I to właśnie w tym momencie zaczyna się praca nad nim. Próbkę z czaszki gwiezdnego dziecka umieścili w probówce tego samego typu, ale oczywiście w innej wirówce. I po tygodniu absolutnie nic się nie zmieniło po dwóch tygodniach tak samo po miesiącu również dwa miesiące minęły chyba trzy miesiące zanim w ogóle wyłączyli wirówkę ponieważ w probówce nic się nie zmieniło w międzyczasie gdy minęło kilka tygodni i zorientowali się, że to nie działa powiedzieli mi mamy tutaj pewien naprawdę bardzo silny środek chemiczny o nazwie Twin20 który potrafi rozpuścić skałę użyjemy go i zobaczymy co się stanie gdy zastosowali Twin20, fragment czaszki Gwiezdnego Dziecka rozpuścił się w ciągu jednej nocy. Ten kawałek był twardy jak skała, nie tak jak u człowieka. I znów się okazało, że ta czaszka była bardzo niezwykła. Powiedzieli, koniecznie musisz dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Rozpoczęli proces odzyskiwania dwóch elementów, które byli w stanie wydobyć. To jest mitochondrialnego i jądrowego DNA. To jest ważne, aby zrozumieć różnicę między tymi dwiema rzeczami. W naszych ciałach, poza krwinkami czerwonymi i komórkami mózgowymi, w komórkach naszego ciała znajduje się ściana zewnętrzna. W środku zaś umieszczone jest jądro. Między nimi przepływa coś, co nazywamy cytoplazmą. W cytoplazmie zaś pływają małe elementy, które nazywamy mitochondriami. Takie małe fabryki. Każde z nich składa się z nieco ponad 16 tysięcy par zasad. Tych mitochondriów jest bardzo wiele. Każde z nich ma te 16 tysięcy par zasad. Pary zasad tworzą całe życie znajdujące się dookoła nas. Składają się z czterech nukleotydów, które łączą się w dwie pary zasad, i te dwie pary zasad łączą się w miliony miliardów, tworząc genomy. Pary zasad tworzą geny. Geny tworzą chromosomy. Chromosomy tworzą cały genom żywej istoty i to wszystko znajduje się w jądrach naszych komórek. To niewiarygodne, w jaki sposób to działa, ale podstawową jednostką, podstawową cegiełką są te cztery połączone nukleotydy, tworzące pary zasad. I każdy liczy w kategoriach par zasad. Właśnie to mam na myśli, mówiąc o 16 tysiącach par zasad w mitochondriach. W jądrze znajduje się cały genom. 23 chromosomy określają matkę. 23 chromosomy określają ojca. Mitochondria pochodzą wyłącznie od matki, więc twoja matka posiada wkład we wszystkie twoje mitochondria oraz w połowę genomu, który znajduje się w jądrze. Ona dostarcza 23 chromosomy. Mężczyzna dodaje swoje 23 chromosomy, ale już bez mitochondriów. Wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, posiadamy mitochondrie od naszych matek: babć, prababć, praprababć i tak dalej. Posiadamy żeńskie mitochondria, ponieważ znajdują się one w komórce jajowej. Plemniki nie przenoszą mitochondriów. Poszukujemy więc dwóch rzeczy. To jest mitochondrialnego DNA zarówno z czaszki ludzkiej, jak i z czaszki gwiezdnego dziecka oraz jądrowego DNA człowieka i gwiezdnego dziecka. Kluczowym było to, czy uda nam się je odnaleźć. A jeśli tak, to co nam one powiedzą? Najpierw zaczęli poszukiwania mitochondrialnego DNA człowieka. Pierwsza próba. Łatwe odzyskanie, jasne i pewne, z wykresami, wskazujące bardzo niski poziom degradacji, czyli dokładnie to samo, co powiedzieli Kanadyjczycy, gdy odzyskali jądrowe DNA z czaszki człowieka. Pierwsza próba. Żadnych problemów. DNA tutaj jest, bez znacznej degradacji. Z mitochondrialnego DNA wynikało, że kobieta, podobnie jak jej matka, babcia, prababcia i tak dalej, należała do haplogrupy A, która jest typową mezoamerykańską grupą w Meksyku. Nic niezwykłego. Gdy przyszła kolej na mitochondrialne DNA gwiezdnego dziecka, znów jego odzyskanie okazało się bardzo proste. Pierwsza próba i okazało się, że jego matka, babcia, prababcia dalej należały do haplogrupy C, czyli kolejnej grupy mezoamerykańskiej. To nam podpowiedziało kilka znaczących faktów, z których jeden mówił, że gwiezdne dziecko miało ludzką matkę. W innym wypadku mitochondrialne DNA nie byłyby ze sobą powiązane. Nie pasowałyby do primerów stosowanych w 2003 roku. Primery to długie łańcuchy składające się z kilku tysięcy ludzkich par zasad. Były one jak chemiczne klucze. Gdy umieścisz je w ludzkim DNA, te klucze zawsze znajdują pasujące dziurki i zawsze używanych jest kilka tysięcy primerów, kilka tysięcy takich kluczyków, by dowiedzieć się tego, czego potrzebujemy. Kluczyki otwarły drzwiczki i tak dowiedzieliśmy się o ludzkich haplogrupach A i C. Tak więc Gwiezdne Dziecko ma ludzką matkę. Stwierdziliśmy również, że Gwiezdne Dziecko i znaleziona przy nim kobieta nie byli spokrewnieni. Aż do tego momentu myśleliśmy, że jednak byli spokrewnieni. Wydawało nam się, że to matka była z dzieckiem. Z powodu tej sceny, którą opisała dziewczynka, która znalazła miejsce pochówku w opuszczonym tunelu kopalnianym oraz samobójstwa, dokonanego poprzez zranienie się w rękę, które pokazywało silny związek emocjonalny między nimi. Wskazywało to w naszym mniemaniu na matkę i dziecko. Dodatkowo poznaliśmy mezoamerykańskie i starożytne amerykańskie legendy, nazywane legendami o gwiezdnych istotach, o gwiezdnych ludziach, istotach przybywających z niebios, aby znaleźć w plemieniu kobietę, która była samotna, nie miała dzieci ani męża, ani też nie opiekowała się innymi dziećmi i którą można było zapłodnić. Te istoty mówiły mieszkańcom wioski, że kobieta jest teraz w ciąży i będzie miała niezwykłe dziecko, a ich zadaniem jest je wychować tak, aby mogła się na nim skupić. Wrócą po nie, gdy będzie miało 5, 6, 7 lub 8 lat. Te historie opowiedziała mi doktor Poligan Allen, która była profesorem medycyny na Uniwersytecie w Kalifornii i która była również rdzenną Amerykanką i która wykonała wiele badań na tym polu jako profesor socjologii. Skontaktowała się ze mną wcześniej i opowiedziała tę właśnie historię mówiąc Wiesz, wydaje mi się, że Twoje gwiezdne dziecko jest w rzeczywistości jedną z tych gwiezdnych istot, które z jakiegoś powodu nie zostały zabrane. To miało dla mnie sens, więc zainteresowałem się tym. Legendy o gwiezdnych istotach sięgają setek lat wstecz. Nie wiem, czy tysięcy, ale na pewno setek lat. Były one przekazywane z ust do ust przez członków plemion i starszyznę, z którymi ona rozmawiała. I to nie tylko w Ameryce Północnej, ale również w Południowej. Cała legenda o gwiezdnych istotach stanowi bardzo interesujący materiał. To miało dla nas sens, że to mogła być matka z dzieckiem. Później jednak okazało się, że to nie było dziecko. Przez długi czas tak właśnie sądziliśmy z powodu zębów i ich umiejscowienia. Później ktoś zauważył, że zęby były zbyt stare jak na dziecko. Później, gdy Kanadyjczycy zrobili swoje, zauważyli, że szczęka była strasznie duża. My jednak wciąż sądziliśmy, że to była matka z dzieckiem. Do czasu, gdy w 2003 roku testy DNA wykazały ponad wszelką wątpliwość, że nie byli oni spokrewnieni genetycznie. Więc nie wiemy, jaki był ich związek. Czy kobieta opiekowała się gwiezdnym dzieckiem, czy była jego kochanką, czy też żoną. Ustalenie tego nie jest możliwe. Niewątpliwie jednak istniała między nimi silna więź emocjonalna, ponieważ ona chciała umrzeć i w pewien sposób zrobiła to. Więc póki co, pozostaje to w kwestii naszej wiary. Musimy poczekać na jakiegoś rodzaju potwierdzenie. O ile w ogóle kiedykolwiek będziemy mogli się dowiedzieć czegoś na temat ich związku, z pewnością nie. Była to więź między matką a dzieckiem. Teraz znajdujemy się w punkcie, w którym mamy odzyskiwanie mitochondrialnego DNA z obu czaszek, a gwiezdne dziecko ma ludzką matkę. Odzyskiwanie zaś jest bardzo proste. DNA jest w dobrym stanie, świeże, czyste. Nie napotkaliśmy na żaden problem. Odzyskują jądrowe DNA człowieka. I znów pierwsza próba, tak jak w laboratorium w Kanadzie. Żadnych problemów odzyskanie człowieka, nic niezwykłego. Teraz przyszła kolej, aby po raz pierwszy spróbować odzyskać jądrowe DNA gwiezdnego dziecka. Poinformowali mnie, że zarówno mitochondrialne i jądrowe DNA człowieka były łatwe do odzyskania. Nie mamy tu do czynienia ze zdegradowanym osobnikiem. Wynik powinien być dobry i skoro mamy ludzką matkę, należy oczekiwać, że będziemy mieć również ludzkiego ojca. Powinniśmy się przygotować na taką odpowiedź. Powiedziałem, nie przejmuję się tym, chciałbym to po prostu skończyć. Mijają właśnie cztery lata mojego życia, odkąd zszedłem z tematu hominidów i pochodzenia człowieka i niecierpliwiłem się, ponieważ chciałem do tego powrócić. Przez całe 12 lat niecierpliwiłem się, by do tego powrócić, aby znów stać się tą osobą, którą byłem wcześniej. Znajdowaliśmy się w punkcie, w którym pracowaliśmy nad jądrowym DNA gwiezdnego dziecka. Przeprowadzano pierwszą próbę, brak wyniku. Druga próba, brak wyniku. Trzecia próba, brak wyniku. Sześć testów, aby się upewnić. Brak wyniku. W tym momencie było jasne, że ojciec gwiezdnego dziecka w jakiś sposób powstrzymywał te klucze, primery, przed znalezieniem dziurki. Matkę już znaleźliśmy. Znaliśmy matkę. Obecne były pochodzące od niej 23 chromosomy. Gdyby gwiezdne dziecko miało ludzkiego ojca, normalnego ludzkiego ojca, Kluczyki pasowałyby i gdyby tak było, sprawa byłaby zakończona. Gdyby to była prawda, powiedzielibyśmy OK, te wszystkie 25 deformacji jednocześnie, jakie ma czaszka, może zdarzyć się raz na 10-20 miliardów przypadków, ale one są, to jest człowiek, i skończylibyśmy pracę. Po tych sześciu próbach stwierdzili ostatecznie bez cienia wątpliwości, że ówczesna technologia w 2003 roku nie była w stanie odzyskać jądrowego DNA gwiezdnego dziecka. Co to oznaczało? To oznaczało, że technologia w 2003 roku nie mogła tego dokonać, więc tym bardziej nie mogła w 1999. W 2003 roku dowiedli, że test przeprowadzony w 1999 był absolutnie nieprawidłowy. Tamta próba była pomyłką, manipulacją wyników, obojętnie jak to nazwiesz. Wynik z 1999 roku był błędny. Jednak Nowela i wszyscy inni naukowcy i sceptycy całkowicie zignorowali test z 2003 roku, który był dużo bardziej prawidłowy. Przeprowadzony w laboratorium do odzyskiwania starożytnego DNA przez wykwalifikowanych genetyków z tej dziedziny. Inaczej niż w przypadku laboratorium sądowego prowadzonego przez studentów, którzy nie byli odpowiednio wyszkoleni, aby przeprowadzić taką próbę. Po dziś dzień wolą wierzyć pierwszej próbie, aniżeli drugiej, ponieważ daje im ona taką odpowiedź, jakiej chcą. Ona daje nauce z głównego nurtu oraz sceptykom taką odpowiedź, jakiej oczekują, która mówi, że to jest człowiek płci męskiej i sprawa jest zamknięta. Podczas gdy w rzeczywistości w 2003 roku dowiedziono, że to nieprawda, i gdyby mieli jakiekolwiek poczucie przyzwoitości czy cokolwiek podobnego w ich profesji, powiedzieliby ok, popełniliśmy błąd. Jest pewne, że nowy wynik jest poprawny, ale to nie jest coś, co chcieliby usłyszeć, więc udają, że to się nie stało, ale stało się. Raport jest dostępny dla każdego na stronie internetowej projektu Star Child. Muszę dodać, że w 2006 roku poprosiłem nowela, aby zmienił artykuł, usunął, zaktualizował, cokolwiek, ponieważ teraz stanowił on pole zawierające nieprawidłowe informacje. Odpisał mi, artykuł pozostanie taki, jak został napisany. A jedyną zmianą, jakiej dokonał, jest zmiana daty publikacji z 1999 na 2006 rok. Tak, aby ten pełen błędów raport wydawał się bardziej aktualny. I do dziś jest on używany jako źródło informacji na Wikipedii, którą ja nazywam głupkopedią. Głupkopedystyczny raport na temat mnie i Gwiezdnego Dziecka. Na moich stronach starchildprojekt.com i loidpye.com Możesz przeczytać prawdę, możesz przeczytać każdą linijkę tego idiotycznego artykułu o mnie i Gwiezdnym Dziecku i pod każdą linią oraz pod każdą frazą podaję tam prawdę dla każdego, kto chciałby to zobaczyć. Tak samo zresztą z artykułem nowela. On tam jest, linia w linie, słowo w słowo. Przekazuje, co on mówi oraz to, jaka jest prawda. Ludzie jednak nie rozumieją, w jaki sposób nauka manipuluje prawdą, aby sprawić, że rzeczy są takie, jakie chcą, żeby były i nie mają szacunku do prawdy takiej, jaka jest. Sieją propagandę, abyśmy uwierzyli w to, co robią. Ale to nie jest to, co robią. Oni próbują chronić siebie i status quo. Nie lubią zmian. I nie lubią zmieniać siebie. O to, co reprezentuje ich zachowanie. Bez odzyskania jądrowego DNA gwiazdnego dziecka, co moglibyśmy powiedzieć? Wiedzieliśmy, że ojciec nie był człowiekiem. Teraz wszyscy genetycy mogą powiedzieć, a naukowcy mogą to uznać, że nie byli w stanie odzyskać tego DNA. Dokonali sześciu prób, które zakończyły się niepowodzeniem, co oznaczało, jak musieli powiedzieć, że istniał pewien typ egzotycznej degradacji u gwiezdnego dziecka. Nie u człowieka, ale właśnie u gwiezdnego dziecka, który pozwolił mitochondrialnemu DNA na przetrwanie, ale nie jądrowemu DNA. Jakaś egzotyczna degradacja, której nikt wcześniej nie zaobserwował która uniemożliwiła jego odzyskanie. Tak naprawdę jednak oznaczało to, że ojciec nie był do końca człowiekiem. Pytanie brzmiało, jak bardzo był on oddalony genetycznie od człowieka? Czy różnica była minimalna, czy znacząca? Na to pytanie technologia w 2003 roku nie pozwoliła znaleźć odpowiedzi. Primery były. Połączyli je lub nie. Nie stwierdzili, ilu ich brakowało. Zapytałem więc Ripona i Jasona, co możemy tutaj zrobić, co teraz począć. Powiedzieli, twoje DNA jest tutaj, co do tego nie mamy wątpliwości. Ale technologia nie jest w stanie powiedzieć ci tego, co chcesz wiedzieć. Trzeba zrekonstruować cały genom, abyśmy mogli porównać go z genomem człowieka. Obecnie jednak wiemy, że rozwijana jest technologia, która pozwoli odzyskać cały genom. Wszystkie pary zasady po kolei. Powiedzieli, że technologia ta będzie dostępna w ciągu 3 do 5 lat. Miałem za sobą 4 naprawdę trudne lata, aby znaleźć się w tym punkcie. A oni mówią mi, że czekają mnie kolejne 3 do 5 lat w tej próżni, w którym nie mogłem potwierdzić, czym jest Gwiezdne Dziecko. A teraz przynajmniej mogę coś powiedzieć o teście z 1999 roku. To umieszcza z powrotem Gwiezdne Dziecko na mapie wiedzy alternatywnej. Nie czyni jednak niczego w świecie głównego nurtu. Z tej strony nie ma żadnej odpowiedzi. Znów powolutku odbudowywałem tę wiarygodność w świecie wiedzy alternatywnej przez kolejne trzy lata. W lipcu 2006 roku, dokładnie trzy lata po tym, jak otrzymałem te wyniki, firma 454 Life Sciences w Brentford, w Connecticut, ogłosiła, że technologia, o której opowiadali mi Jason i Ripon, była już dostępna. Posiadali urządzenie, które potrafiło sekwencjonować wszystkie pary zasad w genomie, nawet nieznanym więc zamiast poszukiwania odpowiedzi przy użyciu sekwencji składających się z kilku tysięcy par zasad, mogli to zrobić używając samych par zasad najbardziej fundamentalnych cegiełek życia, tak aby odtworzyć całość. To było to, czego potrzebowaliśmy, ponieważ gwiezdne dziecko nie posiadało nieznanego genomu. Znamy jego część, która niewątpliwie pochodziła od człowieka, nie wiemy jaka część, ale druga część pochodziła od innego gatunku, więc te nieznane segmenty należało znaleźć z taką samą pewnością, jak te segmenty, które już znaliśmy. Ludzki genom został sekwencjonowany do subgenomu, więc wiedzieliśmy, w jaki sposób odzyskać nieznane fragmenty. To było dokładnie to, czego potrzebowaliśmy do odzyskania genomu Gwiezdnego Dziecka. Problemem w 2006 roku było to, że była to całkowicie nowa technologia. Na dodatek okropnie droga. Praca nad jednym genomem pochłaniała wiele milionów dolarów. Zaczęli pracę natychmiast, ponieważ to jest coś, na co nauka wymaga odpowiedzi. Oni, naukowcy, nie chcieli odpowiedzi. Mieli nadzieję, że sprawa się rozpłynie, a oni nie będą zawracać sobie tym głowy, więc kontynuowałem moją drogę. 2006, 7, 8, 9. Czekając aż cena zejdzie do poziomu możliwego dla nas do przełknięcia. W 2009 roku wynosiła ona około 500 tysięcy dolarów. 250 tysięcy dolarów, w zależności od tego, jak bardzo zdegradowane było DNA. Tak przynajmniej powiedzieli mi w 454. Zależnie od poziomu degradacji, cena może wynieść od ćwierć miliona do pół miliona. Gdy próbowałem zebrać te pieniądze, ludzie pytali, czy możemy zagwarantować, że dostaną odzyskane jądrowe DNA, którego nie można było wydobyć w 2003 roku. Odpowiedziałem, że myślę, że tak. Co prawda nie mogę dać za to głowy, ale myślę, że warto spróbować. Nieważne za jakie pieniądze. Myślę, że gdybyśmy odzyskali to DNA, wielka zagadka mogłaby zostać rozwiązana. Nie mogłem nikogo przekonać do poświęcenia tak dużej sumy pieniędzy, nie gwarantując, że jądrowe DNA tam było i że było zdatne do odzyskania. To jest to, czego ludzie oczekiwali. Na początku 2010 roku, w styczniu, skontaktował się ze mną genetyk i powiedział, gdy usłyszałem o tobie po raz pierwszy, to wydawało się trochę dziwne, ale przyjaciel mojej żony przekonał ją, aby przyjrzała się bliżej twojej postaci. Zainteresowała się więc wszystkim, co opublikowałeś, więc przekonała i mnie, abym się temu przyjrzał. Przyjrzałem się i jestem przekonany, że coś tam masz. Jeśli przekażesz mi próbkę, wykorzystam wyrafinowaną technikę sekwencjonowania dubeltówkowego, która odzyska jądrowe DNA do poziomu par zasad, Sekwencje o długości 200, 300, 400 par zasad. Jeśli to DNA tam jest i jest zdatne do użytku i jeśli uda mi się cokolwiek odzyskać, mogę to przepuścić przez bazę danych Narodowego Instytutu Zdrowia w USA i powiedzieć ci coś więcej, dodał genetyk. Byłem bardzo szczęśliwy. Chciałem to już mieć za sobą i nie przejmować się tym, ponieważ chciałem to już zakończyć. Chciałem tylko prawdziwej odpowiedzi, takiej odpowiedzi, w którą wszyscy możemy uwierzyć, zrzucić z mojego karku ten kamień i powrócić do tego, kim byłem wcześniej. Byłem podekscytowany. Dałem mu próbkę. On powiedział, że skontaktuje się ze mną za kilka tygodni, gdy już będzie coś wiadomo. Oczywiście skontaktował się i mówi. To niesamowite, to jest wszystko, czego tylko byś chciał. Odzyskanie DNA było bardzo proste. Otrzymałem tuziny sekwencji rzędu 200-2000 par zasad. Wysłałem wiele z nich w przypadkowej kolejności do bazy danych nich, a wyniki są znaczące. Narodowy Instytut Zdrowia w USA jest wielką organizacją, która dostarcza funduszy wszystkim naukowcom, którzy chcą sekwencjonować genom każdego typu gatunku żyjącego na Ziemi. Od 2006 roku, gdy ta misja została opracowana, oni działają w taki sposób, że każdy na całym świecie może się podzielić swoimi wynikami w USA. Jeśli NIH wyłoży pieniądze, opracowany raport do nich wraca i zostaje umieszczony w tej ogromnej bazie danych. Gdy ostatnim razem sprawdzałem tę bazę, było tam ponad 140 typów gatunków. Teraz może ich być ponad 150, bo cały czas są dodawane nowe. I wśród tych typów gatunków znajdują się tysiące gatunków, których genomy zostały w całości sekwencjonowane. Wirusy, bakterie, gąbczaki, skorupiaki, gady, goryle, szympansy, wszystkie małpy naczelne i ludzie. Wszystkie ich genomy znajdują się w tej bazie danych. Tryliony par zasad, które nazywamy koherentnymi, i one się ze sobą nawzajem pokrywają. Wiele jest takich przypadków, że genomy wśród gatunków się ze sobą pokrywają. Na przykład ludzki genom pokrywa się w 70% z genomem myszy. 70% naszych genów znajduje się w ich genomie, więc wiele z nich się pokrywa. Zgodnie z jednym z wielu argumentów ewolucji, gdzie mamy dużo mieszania się i dopasowywania różnych fragmentów DNA u różnych gatunków. Problem polegał na tym, że gdy wysłał on sekwencję gwiazdnego dziecka do bazy danych, pewna część wróciła w wynikach jako znalezione w ludzkim genomie. Wyniki pokazywały bardzo precyzyjnie, jaki gen znajduje się w jakim obszarze. Kilka tuzinów sekwencji wróciło, więc nie było wątpliwości, że Gwiezdne Dziecko jest po części człowiekiem. Ale ku ich zaskoczeniu i ku zaskoczeniu wszystkich, druga część sekwencji wróciła jako nieznalezione w bazie, to znaczy nieznalezione na całej Ziemi. Możesz zapytać, co to oznacza nieznalezione w bazie. Możesz jednak się domyślić, że tego po prostu nie ma. Tak więc spora część genomu Gwiezdnego Dziecka nie została znaleziona w bazie danych nich, co oznacza, że nie ma go na Ziemi. Wobec tego jest to bardzo mocna wskazówka, że cząstka pochodząca od Ojca Gwiezdnego Dziecka nie występuje na Ziemi. Nie jest ludzka jest obca, więc to, co o tym sądziliśmy, co sobie wyobrażaliśmy, okazuje się być prawdą. To ważne, aby zrozumieć, że to, co odzyskaliśmy, to bardzo mała część całego genomu. Przyjęliśmy, że genom gwiezdnego dziecka będzie podobnej długości, co genom ludzki, który składa się z około 3 miliardów par zasad. Genom szympansa ma około 3 miliardów par zasad. Podobnie genom goryla. Wydaje mi się jednak, że to dowodzi, że będzie tego dużo więcej. Na przykład 3,5 miliarda par zasad. Może nawet 4. Ale w każdym razie dużo więcej niż 3 miliardy. Gwiezdne dziecko może mieć więcej lub mniej niż 3 miliardy, ale może posiadać nawet 5 miliardów. Urządzenie z 454, a obecnie także urządzenia z Illumina, potrafią to odzyskać. Cały genom będziemy w stanie porównywać genomy para po parze, sekwencja po sekwencji, do człowieka, do szympansa, do goryla, do wszystkiego i znaleźć dokładnie, do którego genomu pasuje gwiezdne dziecko w wielkim schemacie życia. Ciekawą rzeczą jest to, że szympans pod względem genetycznym różni się od człowieka tylko o 3%, o tyle różni się genom szympansa od genomu człowieka. Szympans we'll it chimp. posiada w 97%, 97 taki sam genom, co człowiek. Tylko te 3% dzielą nas od szympansa spośród wszystkich 3 miliardów par zasad. To jest 90 milionów par zasad. Dużo do opracowania, jeśli wiesz, co z tym zrobić. Goryl różni się od człowieka w 5%. W 95% jego genom jest taki sam. 150 milionów odmiennych par zasad. Przyjęliśmy więc zawsze, że ponieważ gwiezdne dziecko miało ludzką matkę i wydaje się być pewnego typu hybrydą człowieka i obcego, ojciec musiał być wystarczająco podobny do człowieka, tak aby wpasować się w tę 3% różnicę między człowiekiem a szympansem. Takie było przypuszczenie. Wszyscy ludzie są do siebie podobni w 99,9%. Obecnie pojawiają się pewne argumenty mówiące, że jest to nieco mniej, około 99,5%. W każdym razie jednak maksymalna różnica wynosi około 0,5%, aby wyjaśnić wszystkie różnice dotyczące rasy, poziomów inteligencji. To jest bardzo wąskie okno, aby wyjaśnić te wszystkie różnice, ale to nie jest 3% jak dla szympansa lub 5% dla goryla. U nich te różnice są dość znaczące. Zawsze przyjmowaliśmy, że Gwiezdne Dziecko będzie pasowało do tego 3% okna. Musiałoby, gdyby było efektem stosunku seksualnego, ponieważ to nie może być szympans, gdyż szympans z człowiekiem nie może spłodzić potomstwa. Szympanse i inne naczelne posiadają 48 chromosomów, my zaś mamy ich 46. Na tym więc polega problem. Niewykluczone, że inne zwierzęta z różnymi liczbami chromosomów mogą się między sobą krzyżować. Nigdy jednak nie zdarzyło się, aby ze związku szympansa z człowiekiem powstały młode. Naziści usilnie próbowali tego dokonać, aby stworzyć superżołnierzy. Było wiele prób, ale zakończonych niepowodzeniem. Tak więc Gwiezdne Dziecko musi pasować do tego okienka, o którym my mówimy. Mam nadzieję, że zamiast zbliżać się do 99%, dojdzie raczej do 98 czy 97%. Gdyby gwiazdne Dziecko doszło do 99,5%, lub 99,4, albo 99,3. To jest wystarczająco blisko do człowieka, aby naukowcy mogli powiedzieć, to jest jakieś dziwadło, jakiś rodzaj hobbita, dziwny rodzaj człowieka, o którym wcześniej nie słyszeliśmy, ale to jest człowiek. Gdyby zaś doszło do 98%, to jest za daleko, byś mógł powiedzieć, to jakiś dziwny człowiek. To jest po prostu za daleko. Jeśli dojdzie do 99,5 lub mniej, do 98%, wygrywamy. To jest jakiś jakiegoś rodzaju obcy lub hybryda obcego i człowieka. 97% więc jest to szympans. Niewątpliwie jest to obcy, ale jest tak samo odmienny od nas jak szympans. Możesz tego użyć jako argument. Gdy rozmawiałem z genetykiem na temat tego, co znalazł w tych procentach, zapytałem, gdzie twoim zdaniem to będzie pasowało w tym 3% okienku? On powiedział, że to okienko z pewnością będzie inne, dużo większe. Powiedział, że w oparciu o to, co wiemy, obecnie może to być 10 do 50%. To jest naprawdę bardzo szeroki zakres możliwości, ale wciąż, nawet jeśli to jest 10%, 9, 8, nawet tylko 5%, to jest to gory. To jest obcy. To Po stronie naukowej nie ma argumentu przemawiającego za tym, że jest to jakiś nieznany człowiek, jeśli jest w takim stopniu odmienny genetycznie jak goryl. Innym sposobem spojrzenia na to w swego rodzaju zredukowanej postaci jest wyobrażenie sobie pewnych linii znajdujących się przed tobą. 100%, czyli pełna linia, oznacza człowieka. Wyobraź sobie 3% i dostajesz szympansa. Wyobraź sobie 5% i już masz goryla. Wyobraź sobie 10 do 50% i masz gwiezdne dziecko. Co do gwiazdnego dziecka, obecnie sądzimy, że różnica będzie wynosić 15 do 20%. Tak w tej chwili oceniamy, ale są to bardzo zaokrąglone szacunki. Ale wyobraź sobie, że te 100%, 97%, 95% i powiedzmy 85% stanowi pewną granicę. Musimy zrozumieć, że, powiedzmy, mysz jest do nas podobna genetycznie w 70%. To zaledwie 15% mniej od tego, gdzie jesteśmy, czyli od 85%. Na tym polega różnica. Genom myszy jest w 70% podobny do genomu człowieka. Dla stworzenia, które nie jest nawet w większości ludzkie, to jest niesamowite ponieważ to oznacza, że nie tylko gwiazdne dziecko potwierdzi, że jakiegoś rodzaju hybryda człowieka i obcego kiedykolwiek istniała na Ziemi i umarła i została pochowana 900 lat temu, co jest dość sporą pigułką do przełknięcia dla nauki i dla wszystkich. Ale również ta istota, która żyła, umarła i została pogrzebana, była genetycznie zaprojektowana. Przypuszczalnie nie mogła być produktem stosunku seksualnego, ponieważ w ten sposób niemożliwe jest osiągnięcie tak dużej różnicy między obojgiem rodziców na takim poziomie. Żeby coś takiego się stało, potrzebna jest inżynieria genetyczna. To jest dużo większa pigułka i dużo trudniejsza do przełknięcia, ale to jest to, gdzie stoimy w tej chwili. Gdy rozmawiam z Tobą podczas tego wywiadu, sądzimy, że tak właśnie będzie. Gdy uda się wydobyć być cały genom, obojętnie ile tego jest. Możemy odkryć pewne znaczące różnice w stosunku do tego, co mamy teraz. Ponieważ teraz zajmujemy się jego niewielką ilością. Powiedzmy, że cały genom składa się z 3 miliardów par zasad. I wyobraźmy sobie, że jest to po prostu bochenek chleba. Do tej pory odzyskaliśmy około 30 tysięcy par zasad. To jest bardzo mała kromeczka z tego całego chleba. Jednak nawet taki kawałek nam wystarcza, by stwierdzić, że to jest bochenek chleba, zobaczyć, jak on smakuje, z czego jest zrobiony, jak pachnie, jak wygląda, ale to wystarczy, by wiedzieć, jak wygląda cały bochenek, albo z czego jest zrobiony. Możesz się irytować pewnymi rzeczami, których w rzeczywistości nie widzisz, których nie skojarzyłeś ze sobą. Wciąż mamy jednak pewien pomysł co do tego, jaki ten bochenek może być. Prognozujemy na podstawie takiej małej ilości, ale bez cienia wątpliwości końcowa odpowiedź wykroczy daleko poza to okienko 3 lub 5%. Jeśli jednak nawet ta różnica wynosi tylko 3%, jeśli to tylko szympans, to wciąż jest to obcy. Jeśli tylko goryl, wciąż jest to obcy. Jeśli jednak wykroczy poza zakres, o którym mówimy, to jest to super superobcy. To jest prawie poza zakresem naszej wyobraźni. Do momentu, w którym z trudem się zastanawialiśmy, jak było możliwe dokonanie czegoś takiego, sądziliśmy, że w poczęcie Gwiezdnego Dziecka zaangażowane było nawet troje rodziców. Mogło być tak, że obydwaj rodzice byli obcymi, a dziecko w jakiś sposób powstało z ludzkiej komórki jajowej zostało umieszczone w ludzkiej komórce jajowej i urodzone przez ludzką matkę. Dlaczego tak się stało, nie mam pojęcia. Ale to jest coś, co pchnęło nas do robienia takich założeń, pewnego rodzaju kreatywnych myśli, które próbują wydostać się z naszych głów, gdy pojawiają się jakieś przesłanki. Teraz tak naprawdę potrzebujemy tylko pieniędzy. Wszystko jest gotowe. Wszystko jest na swoim miejscu. Musimy jedynie zebrać pieniądze, by zrobić to, co trzeba. W końcu ktoś zda sobie sprawę z tego, że powstaje największa historia jaką można stworzyć. Większa nawet niż wylądowanie człowieka na księżycu. Jest to też jeden z zasadniczych punktów w historii człowieka, w którym potwierdzasz bez cienia wątpliwości, że obce formy życia istnieją i że współdziałały z nami przez co najmniej 900 lat oraz że potrafiły dokonywać inżynierii genetycznej i skomplikowanych genetycznych projektów co najmniej 900 lat temu, co z kolei otwiera argument, że ludzie byli projektowani genetycznie, ponieważ jest na to wiele dowodów potwierdzających, że tak właśnie jest. Jeśli chodzi o sam genom, mamy taką samą ilość genów co ssaki naczelne, choć różnimy się od nich ilością chromosomów. One mają 48 chromosomów, po 24 w każdej parze. My zaś posiadamy 46, po 23 w każdej parze. Gdyby odjąć te dwa chromosomy, nie moglibyśmy mieć takiej samej ilości genomu. Więc co się stało? Stało się tak, że u ludzi drugi chromosom i trzeci chromosom, które występują u naczelnych, zostały przez kogoś w jakiś sposób połączone. Ktoś usunął telomery z ich końcówek, połączył je i magicznie spowodował, że one w dalszym ciągu działają. Pomijając to, jak pracowałby normalnie z brakującymi końcówkami, one połączone wciąż działają. Oto jak drugi i trzeci chromosom występujące u naczelnych są połączone. Oczywiście naukowcy będą dalej ciągnąć to. Przyroda to potrafi. Przyroda może wszystko. Przyroda może. Przyroda potrafi takie rzeczy. Ponieważ mówią, że przyroda potrafi, wygrywają, gdyż to oni tutaj rządzą. W dziewięciu innych naszych chromosomach, jeśli wyobrazisz sobie każdy z nich jako pionową tyczkę, w każdym z nich w dziewięciu spośród trzech par chromosomów jeden segment został wyciągnięty stąd i przesunięty tutaj. Inny zaś został wyciągnięty, odwrócony i włożony z powrotem. Mówią, że przyroda także to potrafi. W rzeczywistości tak nie jest. To jest stosowana inżynieria genetyczna. Jasne jest więc, że zostaliśmy genetycznie zmanipulowani. Na jakiej podstawie twierdzi pan, że przyroda czegoś takiego nie potrafi? Wyjmij określone segmenty z chromosomu, zamień je i włóż z powrotem. W jaki sposób ma się to teraz przesunąć na pierwsze miejsce, odwrócić i połączyć z segmentem, który jest za nim? Przyroda tego nie potrafi. Oni powiedzą, że to jest możliwe. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Przyroda tego nie potrafi. Nie jest aż tak skomplikowana. Przyroda jedynie zachowuje obojętnie, co jest, i powtarza. Zadaniem przyrody jest powtarzać dokładnie to, co miała wcześniej. Wszystkie nasze geny i chromosomy są zachowane. Mutacje są bardzo rzadkie. Mutacje tak naprawdę nie powodują cierpienia ani śmierci. Więc zrobienie czegoś takiego nie jest mutacją, jest wydarzeniem. Mutacja jest jednym małym punkcikiem w jednej zmieniającej się parze zasad. Wyjmowanie elementu i robienie czegoś takiego to wydarzenie. I jest dziewięć takich przypadków w ludzkim układzie chromosomów. Najważniejsze jednak jest to, że przypuszczalnie ewoluujemy od rzeczy na naszej planecie, na której wszystko jest zależne od wszystkiego innego i wszystko jest ze sobą połączone. I tak jest pomimo upływu życia, aczkolwiek u ludzi w naszych genach. Mówi się, że w naszych chromosomach znajduje się 20 tysięcy, innym razem, że 30 tysięcy, średnio 25 tysięcy genów. 223 z nich nie można znaleźć u żadnej innej istoty żyjącej. 223 geny, których nie można znaleźć. Skąd one się wzięły? Gdzie je otrzymaliśmy? Jak one dostały się do naszego kodu genetycznego? Nie mogły. Musiały zostać tutaj umieszczone. Naukowcy mówią, że jakiś rodzaj bakterii zainfekował najwcześniejszych ludzi i umieścił tam ten fragment. Ta bakteria już nie istnieje więc nie możesz dojść do tego, co tego dokonało. Ale te geny muszą pochodzić od bakterii, gdyż nie mogą być efektem, powiedzmy, inżynierii genetycznej. Niemniej jednak istnieje na to dowód. Gwiezdne dziecko otwiera poważną debatę na temat argumentu mówiącego, że jesteśmy genetycznie zaprojektowani. Jeśli ono zostało genetycznie zaprojektowane 900 lat temu i jeśli możemy to potwierdzić, nie jest zbyt wielkim krokiem rozważenie tego, że ludzie zostali stworzeni 200 tysięcy lat temu poprzez projektowanie genetyczne, tak jak piszą sumerowie na swoich tablicach wyrytych 5 tysięcy lat temu i tak jak sądzą ci z nas, którzy wierzą w teorię interwencyjną pochodzenia. Myślę, że istnieje spory dowód do wykazania tego. I nie tylko my jesteśmy genetycznie zaprojektowani, ale myślę, że wszystkie udomowione rośliny i zwierzęta są zaprojektowane genetycznie, aby mogły istnieć na tej planecie. Wszystko to okaże się prawdą może z czasem, tak radykalnie, jak brzmi to obecnie. Wszystko to okaże się prawdą, a wszystko, w co w tej chwili wierzy nauka z głównego nurtu oraz to, co głosi i nawraca, jest błędne. To dlatego zatytułowałem moją książkę Everything you know is wrong. Wszystko, co wiesz, jest nieprawdziwe, ponieważ tak właśnie jest. W oparciu o wiele lat badań, jestem przekonany, że obecnie my, jako kolektyw, jesteśmy ignorantami, jeśli chodzi o rozumienie rzeczywistości. Podobnie jak ludzie żyjący 300 lat temu, którzy wierzyli, że Ziemia jest płaska i że jest centrum Wszechświata. Dzisiejsza nauka z głównego nurtu niczym nie różni się od tej sitwy płaskiej Ziemi sprzed 300 lat. Niczym się nie różni. Jest po prostu ślepa na fakty, ślepa na rzeczywistość. Ponieważ rzeczy szybko się zmieniają, za 100 lat ludzie spojrzą na to, co mamy obecnie i będą się z nas śmiać tak samo, jak my teraz śmiejemy się z ludzi, którzy wierzyli, że Ziemia jest płaska i że jest centrum Wszechświata. Jesteśmy po prostu takimi samymi ignorantami tych rzeczywistości, a z upływem czasu je potwierdzimy. Musi jednak istnieć, moim zdaniem, pewien punkt zwrotny. Podwaliny czegoś nowego. Coś, co ożywi prawdę i pozwoli jej wyjść na światło dzienne. Myślę, że Gwiezdne Dziecko mogłoby być tym lewarkiem, tym punktem zwrotnym, ponieważ zmusi ten spór do przybrania poważnego tonu. A gdy spór stanie się poważny, ludzie zaczną patrzeć na te oczywiste już teraz rzeczy, takie jak połączenie drugiego i trzeciego chromosomu i odwrócenie tych dziewięciu części chromosomów jak również na niezauważone wcześniej 223 geny i wszystkie inne rzeczy, które są oczywiste. Ale naukowcy je ignorują, ponieważ w ich najlepszym interesie jest ignorowanie. Gdy temat znajdzie się na stole do odpowiedniej dyskusji i gdy nie będzie można go już uniknąć, te rzeczy staną się głównymi tematami do dyskusji w badaniach, analizie, a prawda zostanie odkryta. Taka jest obecnie moja opinia. Tłumaczenie ze słuchu i Velios. Poprawki spock Akila. Czytał Hubert Chłopicki. No i wysłuchaliśmy wywiadu z panem Lloydem Pai, badaczem najbardziej zagadkowej czaszki i autorem książki pod tytułem Najbardziej Zagadkowa Czaszka. To koniec wywiadu, ale nasza audycja jeszcze się nie kończy. A już teraz materiały przygotowane przez redakcję portalu Paranormalium. Niezwykłą czaszkę poddano już znacznej liczbie badań naukowych, które przyniosły wystarczająco dużo rzetelnych danych, by w sposób zdecydowany stwierdzić, że nie przypomina ona czaszki żadnego zszacowanej liczby 10 miliardów ludzi kiedykolwiek zamieszkujących Ziemię. Wydaje się, że jest ona jedyna w swoim rodzaju. Obecnie wciąż nie wiemy jeszcze o Gwiezdnym Dziecku tyle, ile moglibyśmy wiedzieć i ile pewnego dnia będziemy wiedzieć. Jednakże w ciągu wielu lat uzyskaliśmy na jego temat bardzo wiele informacji, a to, co wiemy, jest w większości zdumiewające. Niemniej jednak zaczniemy od tego, co nie jest nam znane. Od historii jego pochodzenia. Fakty, na tyle na ile je rozumiem, są proste, lecz niekompletne. W latach 30 XX wieku pewna kobieta z miasta El Paso w Teksasie, gdy była nastolatką, odnalazła czaszki podczas pobytu w rodzinnej wiosce swych rodziców, położonej 100 mil na południowy zachód od miejscowości Chihuahua w Meksyku. Tylko tyle wiemy o położeniu wioski zatem jest zidentyfikowanie i powrót do niej w obecnych czasach są niemożliwe. Niedaleko wioski znajdowało się kilka jaskiń oraz starych wyrobisk kopalni. Powiedziano jej, by do nich nie wchodziła, bowiem były niestabilne i niebezpieczne. Jak większość nastolatków, których ostrzega się, by unikali czegoś tajemniczego i potencjalnie niebezpiecznego, zignorowała ryzyko i wymknęła się z domu, by pobuszować po tajemniczych jamach. W tunelu kopalni, nie zaś w jaskini, Znalazła dwa szkielety, jeden leżał na wznak na wierzchu, a drugi pochowany był obok pierwszego w płytkim grobie, z którego wystawała ręka, oplatająca kość ramieniową tego, który spoczywał na powierzchni. W późniejszym okresie swego życia kobieta, która dokonała odkrycia, opisała ową wystającą z grobu rękę jako zniekształconą. Dodała także, iż reszta szkieletu również była zniekształcona. Odkrywczyni próbowała zabrać ze sobą obydwa szkielety. Wyniosła je z kopalni w koszu i ukryła wśród wysokich drzew niedaleko wioski. Miała nadzieję, że tym samym zyska czas niezbędny do wymyślenia sposobu, w jaki mogłaby je przewieźć do domu. Nadeszły jednak ulewne deszcze, które wymyły wszystkie kości. Rozpoczęła poszukiwania i odnalazła jedynie obydwie czaszki oraz fragment szczęki pochodzącej ze zniekształconego szkieletu. Udało jej się przemycić swe zdobycze z wioski do USA do domu, gdzie przytrzymywała je przez resztę życia. Prawie od razu pokryła ona obydwie czaszki warstwą szalaku, który pełnił doskonałą funkcję ochronną. Nieco później włożyła je do kartonowego pudła, w którym pozostały do pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy tuż przed śmiercią spowodowaną nieuleczalną chorobą przekazała swą niezwykłą spuściznę innym. Historię tę stają się potwierdzać istotne dowody. Dla przykładu przebarwienia na tylnej części czaszki dorosłej kobiety, przypominają przebarwienia na całej czaszce gwiezdnego dziecka. Poświadczałoby to, iż czaszka osobnika dorosłego spoczywała tylną częścią na ziemi pokrywającej spąg wyrobiska kopalni, natomiast gwiezdne dziecko było ziemią przysypane. A zatem rozsądek nakazuje przypuścić, że jeśli tak istotny szczegół w przytoczonej opowieści zdaje się mieć swoje potwierdzenie, to wedle wszelkiego prawdopodobieństwa cała jej reszta będzie także wiernie odzwierciedlać rzeczywistość. Rozważmy teraz twierdzenie odkrywczyni, iż ekshumowała szkielet gołymi rękami. W przypadku typowego grobu, ziemia zlepiona w bryłę w wyniku deszczów uniemożliwiałaby takie działanie. Potrzeba by wówczas co najmniej rydla czy łopatki, a być może szpadla. Jednakże w przypadku grobu, znajdującego się w chronionym przed deszczami tunelu, takie zlepienie grudek ziemi nie miałoby miejsca. Ziemia przykrywająca ciało uległaby zawilgoceniu tylko raz, od wewnątrz, w procesie rozkładu ciała, krwi i tłuszczu. Za życia każde stworzenie nosi w sobie pasożyty i bakterie. To one właśnie są przyczyną rozkładu ciała po śmierci. W wilgotnym otoczeniu także kości zostałyby wchłonięte przez bakterie, pleśń i grzyby. Natura oczyszcza swój talerz, jednak nie w suchym klimacie wyrobiska kopalni. Z braku wiatru, deszczu czy roznoszonych przez wiatr zarodników bakterii, które mogłyby spowodować rozkład, kości pozostają nietknięte. Ulegną wysuszeniu, lecz nie rozpłyną się w nicość. Tak właśnie było w tym przypadku. Odnaleziono rzekomo parę doskonale zachowanych szkieletów. Jeden wystawiony jedynie na działanie nieruchomego, zatęchłego powietrza i jeden pochowany w luźnej, niezlepionej w bryłę ziemi. Aby potwierdzić tę opowieść, należałoby przeprowadzić wywiad z kobietą, która dokonała odkrycia. Lecz jej przedwczesna śmierć wyklucza takie postępowanie. Miała ona wszakże męża, dzieci, przyjaciół i dalszą rodzinę w Meksyku. Jest więc pewne, że ktoś z nich może znać więcej szczegółów niż te nieliczne, o których jak dotąd wiemy. Niestety właśnie tu sprawy zaczynają się komplikować. Poślubiła ona mężczyznę, który pracował dla agencji rządowej USA. Mając takie stanowisko zawsze czuł się trochę nieswojo ze świadomością, że ich wspólną własnością małżeńską jest para przemyconych czaszek. Aczkolwiek z prawnego punktu widzenia ich posiadanie nie było karalne ze względu na fakt, że zostały one wwiezione do kraju tak dawno temu. Potem zaś, na początku lat 90 XX wieku, kobieta dowiedziała się, że cierpi na nieuleczalną chorobę. Ponieważ zdawała sobie sprawę, że jej męża niepokoi obecność czaszek, postanowiła zapewnić im nowe lokum, tak jak to czynią ludzie w podobnych okolicznościach ze swoimi zwierzętami domowymi. Zapytała swego przyjaciela, czy mógłby wraz ze swoją żoną przechować czaszki. Jak na dobrego przyjaciela przystało, wyraził zgodę. Jednak on też pracował dla amerykańskiej agencji rządowej, innej od tamtej, i także z podejrzliwością odnosił się do faktu posiadania przez męża swej przyjaciółki pary ludzkich czaszek. Jak już wspomniano, ich przetrzymywanie samo w sobie nie było niczym złym. Lecz najwyraźniej obaj mężczyźni czuli, że z punktu widzenia ich karier nie przynosi ono żadnych korzyści, a wręcz stwarza niepotrzebne ryzyko. Drugie małżeństwo przechowywało czaszki przez pięć lat, do roku 1998, kiedy to zdecydowało, że znajdzie kogoś, kto nie będzie miał tylu obaw związanych z ich własnością. Poprosili dwoje młodszych przyjaciół, Reya i Melani, którzy nawiasem mówiąc, nosili nazwisko Young, by wzięli od nich czaszki. Ci się zgodzili. Melani zdobyła rozległe wykształcenie medyczne i dzięki temu nie miała żadnych skrupułów związanych z posiadaniem dwóch ludzkich czaszek. Jangowie zobaczyli, jak bardzo dziwna jest jedna z nich. Zaintrygował ich fakt, że jej zarys jest bardzo zbliżony do kształtu głowy pozaziemskich przybyszów zwanych szarakami. Szaraki stanowią najczęściej przedstawioną obcą formę życia. Mają małe, drobne ciałka, szczupłe kończyny, cienkie szyje, głowy w kształcie kropli, niewielką część twarzową oraz zapadające w pamięć czarne oczy w kształcie migdałów. Wszyscy widzieliśmy ich wyobrażenia. Często pojawiają się one w ważnych filmach, programach telewizyjnych czy audycjach dokumentalnych, w czasopismach i książkach, szczególnie na wywołującej przestrach okładce wspólnoty, w którym to bestsellerze Whitley Strieber opisał szczegółowo swoje wielokrotne spotkania z grupą tych istot. Ray i Melanie byli członkami mieszczącego się w El Paso oddziału organizacji Mutual UFO Network, czyli MUFON, więc wiedzieli, jak może wyglądać czaszka szaraka. Ich zdaniem, owa dziwna czaszka była wystarczająco odmienna, by dawać podstawy do przeprowadzenia profesjonalnej ekspertyzy w celu określenia, czym właściwie jest. Podzielili się swoją opinią z małżeństwem, które przekazało im czaszki. Wykształcenie medyczne Melanie nakazywało jej sądzić, że pomimo dziwnego wyglądu czaszka była, zgodnie z podejrzeniami kobiety, która ją odnalazła, jakąś naturalną deformacją. Ponieważ czaszka była jednocześnie tak lekka, a jej kształt tak dalece odbiegał od normalnego, Melanie, także ze względu na swoją wiedzę odnośnie wyglądu szaraków, pragnęła upewnić się co do jej rodowodu. Poprzedni właściciele zgodzili się, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Zarówno mąż pierwszej właścicielki, jak i małżonek drugiej, pracowali dla rządu USA. Zatem zdawali sobie aż nadto dobrze sprawę z faktu, że rozmowa o obcych formach życia może narazić ich na nieprzyjemności ze strony przełożonych, a nawet na sankcje za poważne naruszenie tajemnicy, łącznie z karą polegającą na obniżeniu lub uchyleniu emerytury. Tym samym najbardziej bezpieczne postępowanie polegało na niewychylaniu się, zwłaszcza jeśli brało się pod uwagę nagłośnione odwetowe działania rządu, skierowane przeciwko osobom ujawniającym nadużycia oraz wszelkim innym, które albo ostentacyjnie rozkłaszały, albo też ignorowały partyjną linię, w sprawach oficjalnej czy nieoficjalnej polityki. Z tego powodu nie życzyli sobie, by pod jakimkolwiek pozorem ujawniano ich nazwiska i nie podlegało to dyskusji. Ray i Melanie zgodzili się na te restrykcje i zawarto umowę. Stali się bezsprzecznymi posiadaczami dwóch czaszek o nieznanym pochodzeniu. Nic o nich nie wiedzieli, oprócz pobieżnej historii o odkryciu w szybie kopalni i o tym, że czaszki przez około sześć dekad przechowywane były w kartonowym pudle, upychanym po różnych garażach. Dla nich jednak nie miało to znaczenia. Tym, co się liczyło, była chęć dowiedzenia się ponad wszelką wątpliwość, czym jest lub nie jest niezwykła czaszka, bądź też alternatywnie, czym prawdopodobnie mogłaby być. Nie ma możliwości, by czaszka gwiezdnego dziecka była oszustwem czy mistyfikacją. Nawet najbardziej pobieżne badanie wykazuje, że składa się ona wyłącznie z kości i niczego więcej. Widać wyraźnie, że nie jest poskładana z odrębnych, różniących się kości, jak to miało miejsce w przypadku mistyfikacji dotyczącej tzw. człowieka Spiltdown, na którą społeczność naukowa dawała się nabierać przez 40 lat. W czaszce Gwiezdnego Dziecka każdy fragment kości przechodzi gładko i płynnie w połączony z nim kolejny fragment. Jednakże poszczególne kości w czaszce posiadają bardzo niezwykły kształt, niespotykany u typowych ludzi, co sprawia, że jest ona tym, czym jest. Należy do jakiejś odmiany człowieka. Mamy do czynienia z autentyczną, składającą się z tkanki kostnej czaszką o ogólnym ludzkim zarysie, w której jednak kość jest dwukrotnie cieńsza niż powinna, która waży dwukrotnie mniej, ma większą zawartość kolagenu, jest mocniejsza, usiana nieznanego pochodzenia włóknami i upstrzona czerwonawym proszkiem. Każda z tych własności oddzielnie mogłaby uchodzić za anomalię. Razem jednak tworzą zestaw cech wartych poważnej, szczegółowej i kosztownej analizy. A przecież to tylko kość. Jej kształt jest równie anormalny, ułożony inaczej oczodoły, brak łuku brwiowego, brak zatok czołowych, brak inionu, wyrostka sutkowatego zewnętrznego, szyja o innym kształcie i ustawieniu, znacznie zredukowana wielkość dolnej części twarzowej oraz zwiększona pojemność mózgu. I znów, każda z tych dziwacznych cech oddzielnie mogłaby być po prostu wybrykiem natury. Jednak zestawione razem i rozmieszczone tak równomiernie powinny być gwarancją, iż zostaną podjęte wszelkie możliwe działania w celu przekonania się ponad wszelką wątpliwość o niezwykłej w tak wielu aspektach fizjologii czaszki. Melanie i Ray wiedzieli, że ich nowa czaszka przedstawiała wszelkie klasyczne cechy, które pasowałyby do kształtu głowy istoty pozaziemskiej. Mając to na uwadze, Jangowie postanowili przebadać naukowo czaszkę i określić jej pochodzenie genetyczne wzięli na siebie zadanie, mając poważne wątpliwości i sądząc, że to prawdopodobnie zwykła deformacja, chcieli się jednak upewnić. Wtedy skontaktowali się ze mną, ponieważ znali opisy moich badań początków gatunku ludzkiego, które przedstawiłem w książce Everything you know is wrong. Posiadając specjalistyczną wiedzę, porównywałem ludzkie kości z kośćmi praludzi i wykazywałem podobieństwa między nimi. Nie byłem więc ekspertem do spraw UFO. Znałem jednak podstawy ufologii, więc moje pierwsze przelotne spojrzenie na zniekształconą czaszkę zasugerowałem Youngom, że dobrze myśleli, że ich czaszka może pochodzić od istoty pozaziemskiej. Wkrótce po tym jak przyjrzałem się czaszce, zaproponowano mi pracę nad czymś, co zostało później nazwane czaszką gwietnego dziecka. Następnie zacząłem wypytywać ekspertów w kwestii różnych aspektów anatomii czaszek. Wszyscy zapewniali mnie, że zadziwiający stopień deformacji czaszki był skutkiem zacisku czaszki, praktykowanego w Ameryce Południowej oraz z nieprawdopodobnym, ale nie niemożliwym połączeniem patologii fizycznych. To znacznie osłabiło początkowe przekonanie, że czaszka może być największą relikwią w historii gatunku ludzkiego. Wtedy pojechałem do miejscowej biblioteki i spędziłem wiele godzin badając informacje o ludzkich deformacjach, które to zapisy uświadomiły mi, że zostałem wprowadzony w błąd przez ekspertów, których wypytywałem. W dwóch bibliotekach medycznych znajdujących się w Nowym Orleanie przestudiowałem wiele tekstów, aby odkryć prawdę, że czaszka gwiesnego dziecka posiadała taką ilość deformacji jak żadna inna stana wcześniej czaszka. Indywidualnie każde ze nie można uznać za efekt innego zniekształcenia, ale połączenie dwóch lub więcej tuzinów deformacji w jednej tylko czaszce jest zdecydowanie niemożliwe. Zaprzeczyło to wszystkim zapewnieniom jakie słyszałem, że nie jest to czaszka aż tak bardzo różniąca się od innych, widziałem już masę zniekształceń w mojej karierze. To wszystko to były kłamstwa. Żaden z tych ekspertów nigdy nie widział czegoś podobnego, ponieważ przejrzałem napisane przez nich artykuły i nigdzie nie było nic podobnego do czaszki gwiezdnego dziecka. Oto co jeszcze wyszło podczas moich badań. Jeśli chodzi o deformacje ludzkiej czaszki, to jest ich ogólnie zbyt dużo. Ponieważ noworodki są tak kruche i ponieważ głowa stanowi centrum podstawowych procesów życiowych, jakiekolwiek poważne nieprawidłowości stanowią wyrok śmierci. Z pewnością w żadnej oddalonej wsi podobnej do tej, gdzie ponoć znaleziono tę czaszkę, nie istniało żadne społeczne piętno zmuszające do pozbywania się zdeformowanych noworodków, które długo zużywały mizerne zasoby fizyczne organizmu matki. Nie ma więc żadnego sposobu, aby dziecko mogło żyć po swoich narodzinach, a mimo to w dobrym zdrowiu dożyło swojej śmierci, która mogła nastąpić w wieku 5 lat. Obecnie jednak nie ma żadnego sposobu, aby ostatecznie określić wiek śmierci. Dziecko za życia, długiego bądź krótkiego, przedstawiało zadziwiająco szeroki wachlarz cech, które nie mogą być uznane za ludzkie, nawet w przypadku izolacji. Oczy nie są typowe dla ludzi, skronie i czoło także. Kości ciemieniowe również nie są typowe dla ludzi. Kość potyliczna również. Tak samo foramen magnum, otwór przez który kręgosłup wchodzi do czaszki. Waga również nie jest typowa. Pojemność mózgowa czaszki również. Zatok to dziecko w ogóle nie posiadało. Szyja również nie jest typowa dla ludzi. Po prostu to nie jest człowiek. Specjaliści nalegają, aby uznać to dziecko za ludzkie, ponieważ posiadana przez nich wiedza nie pozwala im wziąć pod uwagę możliwości, że to nie jest ludzkie dziecko. Obojętnie jednak, czy są specjalistami, czy też nie, tym faktom nie mogą zaprzeczyć. Zbadajmy czaszkę dokładniej. Najpierw wspomniane wcześniej oczy. Ludzkie oczodoły mają kształt stożka trzymającego gałkę oczną i o otaczające ją mięśnie, pozwalają poruszać oczami we wszystkich kierunkach. W górę, w dół, w lewo i w prawo. Stożek ten w najgłębszym punkcie ma głębokość 5 cm i posiada otwory dla nerwu optycznego i różnych naczyń krwionośnych. Czaszka gwiezdnego dziecka nie posiada żadnego stożka, a jedynie płytkie wgłębienie w kości twarzy, w najgłębszym miejscu głębokie na 3 cm. Wzrokowe kanały i szczelinki nerwowe są zakrzywione w dół, u dołu gałki ocznej i w jej wnętrzu, tym samym sprawiając, że oczodoły są tak różne w swoim kształcie i prawdopodobnie w swoich funkcjach, że próba jakiegokolwiek przyrównania jest jak szukanie igły w stogu siana. Skronie. U ludzi są to grube zespoły mięśni, znajdujące się nad łukiem jarzmowym, czyli kością policzkową, rozciągające się na kształt wachlarza i przylegające do czaszki. Połóż swoje palce z przodu głowy i zrób kwaśną minę, aby zobaczyć jak te mięśnie są przymocowane do czoła na obszarze aż do linii włosów znajdujących się za uchem. U Gwiezdnego Dziecka łuk jarzmowy jest znacznie zmniejszony i jest odchylony od poziomu pod kątem 45 stopni. Zamiast mięśnia przechodzącego o długości dwóch palców, przechodzą tutaj dwie wypchane słomki. I w prawdziwym cudzie zniekształcenia, te niezwykle zredukowane mięśnie przechodzą przez obszar równy 1 trzeciej powierzchni ciała człowieka. Kość ciemieniowa. U ludzi kości ciemieniowe tworzą podwyższenie czaszki. W tej części głowy możliwy jest szeroki wachlarz różnic. Jednak kości ciemieniowe gwiezdnego dziecka wykraczają daleko poza jakąkolwiek odmianę. Istotnie są one stosunkowo duże, w porównaniu z ludzkimi kośćmi ciemieniowymi. Eksperci w większości przyjmują pogląd, że musi to być skutek wodogłowia lub obecności wody w mózgu. Jest to wysoce mylące, ponieważ widoczne jest ugięcie lub depresja wzdłuż szwu łączącego ze sobą dwie kości ciemieniowe w tylnym ciemieniu głowy. Tutaj również musimy zakwestionować opinię ekspertów, ponieważ jest ona powielana tak często, choć z oczywistych powodów jest niewłaściwa. Potylica i szyja. Potylica jest dużą zakrzywioną kością pokrywającą niżej położonego Część ludzkiej głowy. W pobliżu jej środka zauważalny jest wybój nazywany tyłem głowy, stanowiący punkt początkowy szyi. Nad tyłem głowy znajduje się czaszka, pod nim szyja. Nasadki szyi rozchodzą się promieniście w łuku, wychodzą z tyłu głowy i poniżej wyrostków sutkowatych, które chronią kanały słuchowe. Jest to duży obszar, porównywalny z obszarem nasady mięśni skroniowych. We wszystkich przypadkach potylica nie może przechodzić pod tyłem głowy bez uszkadzania mięśnia. Tymczasem u gwiazdnego dziecka cała potylica jest płaska, jak gdyby była w taki sposób zaprojektowana, z delikatnie falującą powierzchnią, co nie pozwala na jakiekolwiek połączenie. Ponadto tył głowy jest subtelnie wklęsły względem otaczającej go kości. I tak jak w przypadku mięśni skroniowych, mięśnie szyi są zmniejszone i są ułożone w półkole, pokrywające około 1 trzeciej ludzkiej szyi. Foramen magnum. U ludzi otwór ten jest umieszczony z tyłu czaszki po środku, aby zbalansować ciężki tył czaszki względem zasadniczo pustej części przedniej. Przednia część ludzkiej twarzy Liczne otwory, dwa głębokie oczodoły, głównie puste przejście nosowe i raczej duży otwór gębowy. W ten sposób ciężar mózgu jest przesunięty do tyłu. Pod nim znajduje się otwór. Otwór u gwiezdnego dziecka znajduje się na środku pod głową i balansuje ją jak niekształtną piłkę golfową na pionowej podstawce. To przesunięcie ciężaru do środka jest konieczne, ponieważ czaszka dziecka jest właściwie od ściany do ściany wypełniona mózgiem. Nie ma żadnych jam zatokowych. Znacznie mniejsze są też oczodoły widoczne nad małymi otworami nosowymi i otworem. Gębowym. Waga i objętość mózgu. Czaszka dorosłego człowieka bez dolnej szczęki waży około kilograma. Czaszka przeciętnego 5-latka waży około 0,7 kg. Czaszka kwiecnego dziecka bez dolnej lub górnej szczęki waży 40 kg. Z obiema szczękami może ważyć jakieś 4,5 kg. Jego kość jest znacznie lżejsza niż u człowieka i o połowę cieńsza. Być może najbardziej zaskakująca różnica tkwi w objętości mózgu. Pojemność mózgu przeciętnego dorosłego wynosi około 1000 kg. 400 cm U dziecka jest to 1200 cm sześciennych. Obojętnie w jakim wieku było gwiezdne dziecko, pojemność mózgu wynosiła u niego aż 1600 cm sześciennych. Testy DNA. W roku 2003 przeprowadziliśmy analizę DNA, w której użyliśmy wyłącznie ludzkich primerów. Primer to RNA starterowy, polinukleotydowy fragment RNA w celu odtworzenia mitochondrialnego DNA, czyli DNA spoza jądra komórki, które pochodzi od matki i jej linii genetycznej. Oznaczało to, że matka tego dziecka była człowiekiem. Nie mogliśmy jednak odtworzyć jądrowego DNA pochodzącego zarówno od matki jak i ojca, co oznaczało, że ojciec tego dziecka nie był człowiekiem. Niestety przy dostępnej w 2003 roku technologii odtwarzania nie byliśmy w stanie określić, kim on był, co pozostawiało nas wewnątrz naukowej otchłani. Brak wyniku wyszukiwania oznaczał jasno, że tatusiek nie był człowiekiem. Nie mogliśmy jednak potwierdzić tego ponad wszelką wątpliwość. W roku 2019 w procesie odtwarzania DNA poczynione zostały spore usprawnienia, które wykorzystano przy badaniu czaszki gwiazdnego Dziecka, co przyniosło oszałamiające rezultaty. Przy badaniu DNA gwiazdnego Dziecka skorzystaliśmy z pomocy Krajowej Bazy Danych NIH, Bazy Danych Narodowego Instytutu Zdrowia w USA. Ta dostępna publicznie baza jest centralizowanym repozytorium wszystkich informacji genetycznych wygenerowanych przez genetyków z całego świata, a obecnie pokrywa zasadniczo wszystkie żywe organizmy na Ziemi, począwszy od różnego rodzaju zają wirusów i bakterii poprzez przeróżne skorupiaki i ryby, skończywszy na wszystkich gatunkach roślin i zwierząt, w tym wielkie małpy i człowieka. Dla wielu gatunków, w tym człowieka, istnieją sekwencje nukleotydów pokrywające całe genomy. Stąd sekwencje z DNA gwiazdnego dziecka mogą być bezpośrednio porównywane z tą ogromną bazą danych w celu znalezienia jakichkolwiek wyników. W jednym z takich porównań otrzymaliśmy wynik informujący, że 265 par zasad, dobra ilość, z odtworzonego jądrowego DNA dziecka Pasuje idealnie do genu znajdującego się w ludzkim chromosomie 1. To potwierdza ponad wszelką wątpliwość, że część jądrowego DNA, widocznego na kompletnym Markuszu pochodzi od istoty ludzkiej. Na kolejnym porównaniu otrzymaliśmy zdumiewający komunikat, że w ciągu 342 par zasad, kolejna dobra długość, nie znaleziono istotnego podobieństwa. Odtworzenie odcinka par zasad i nieznalezienie w bazie nich wzmianki o nim jest zdumiewające, ponieważ oznacza to, że nie ma ziemskiego odpowiednika czego. Co poddane zostało analizie. Proszę mieć na uwadze, iż ten wynik został kilkakrotnie zweryfikowany. Zidentyfikowano też kilka innych fragmentów, których w tej bazie nie można dopasować do niczego znanego. Mimo to sceptycy z głównego nurtu będą obstawali przy swoim, mówiąc, że jest to swego rodzaju manipulacja lub pomyłka, bo według ich światopoglądu coś takiego po prostu nie może być prawdą. Ich gromkie protesty można jednak łatwo obalić poprzez ciągłą powtarzalność wyniku. Znajdowanie coraz bardziej podobnych fragmentów w Bibli która zostanie stworzona z DNA Gwiezdnego Dziecka, co zapewne stanie się już niedługo, a więc nic więcej jak tylko weryfikacja faktu, że istotny fragment genomu Gwiezdnego Dziecka nie pochodzi z Ziemi. Lloyd Pye. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Ostatnie badania mitochondrialnego DNA przyniosły również zaskakujące rezultaty. Okazało się, że różnica w budowie mitochondrialnego DNA Gwiezdnego Dziecka i Człowieka jest ponad trzykrotnie większa niż różnica między człowiekiem a Neandertalczykiem. A to jeszcze nie wszystko. Lloyd Pye odnalazł jeszcze mnóstwo anomalii w budowie wewnętrznej czaszki. Czym są dziwne, bardzo wytrzymałe włókna, które odnaleziono wewnątrz czaszki? Czym jest czerwony proszek znajdujący się w środku struktury gąbczastej? Jak wyjaśnić tak ogromną zawartość który nie daje się wytrawić i wypolerować. Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, Lloyd Pye napisał książkę Najbardziej zagadkowa czaszka. Wydana książka stanowi historię jednego z najdziwniejszych znalezisk odnalezionego na terytorium Meksyku w 1930 roku. Lloyd Pye w ciekawy sposób opisuje kolejne badania, które przeprowadzano na czaszce i przybliża czytelnikom teorie dotyczące możliwego pochodzenia czaszki. Książka napisana w przystępny sposób, wzbogacona ponad 140 ilustracjami i zdjęciami z badań. Lloyd Pye powołuje się na opinię 14 niezależnych naukowców oraz instytutów badawczych. Dlatego też Zagadkowa Czaszka do dziś budzi kontrowersje w świecie nauki. A już teraz w Radiu Paranormalium wywiad z Mikołajem Jastrzębskim, wydawcą na polski rynek książki Lloyda Pye Najbardziej Zagadkowa Czaszka, w którym to wywiadzie Mikołaj Jastrzębski przekaże pewne najnowsze informacje, na temat badań genetycznych nad czaszką gwiesnego dziecka. Rozmawiamy z Mikołajem Jastrzębskim, wydawcą na polski rynek książki Lloyd'a Paj. Najbardziej zagadkowa czaszka. Witaj, Mikołaju. Witaj, Marku, witam wszystkich na słuchaczy. Na początek chciałbym, abyś przybliżył nam sylwetkę autora zagadkowej czaszki. Kim jest Lloyd Paj? Lloyd Pye jest niezależnym badaczem, w którego ręce trafiła najbardziej zagadkowa czaszka. Przez lata zajmował on się wieloma rzeczami, służył w wywiadzie amerykańskim, pisał scenariusze na potrzeby Hollywoodu. No i między innymi zajmował się również pochodzeniem człowieka i hominidami. Czyli między innymi wielką stopą czy Yeti, także to nie brzmi za dobrze jak na początek. Jednakże po latach w jego ręce dostała się właśnie czaszka należąca nie wiadomo do kogo. No, jedni twierdzili, że do dziecka z ogromną ilością mutacji genetycznych, inni twierdzili, że do istoty z kosmosu. Sam Lloyd postanowił to zbadać. No i zaczął jeździć po różnych uniwersytetach, laboratoriach, szukać różnych naukowców, którzy podjęliby się badania tak dziwnego znaleziska. No i właśnie, właśnie od tego zaczęła się jego wielka przygoda i od tego zaczęło się pisanie książki. Skąd biorą się kontrowersje otaczające Lloyda Pai? Głównym zarzutem stawianym Lloydowi Pai jest to, że nie ma on kompetencji do tego, żeby zajmować się badaniem czaszki. No, z jednej strony oczywiście można tak powiedzieć, no bo nie, nie jest naukowcem, który zajmuje się czaszkami przez całe życie, nie jest nie wiem, nie, pracownikiem laboratorium sądowego czy jakimś patologiem. No ale Lloyd Pye w całej książce nie pisze o tym, że on coś wymyślił, czy że jest to jego teoria, tylko jeździ po różnych laboratoriach, które zajmują się badaniami czaszek, po różnych specjalistach zajmujących się chirurgią, twarzy czaszkową czy budową oczodołów. Także w książce Lloyd Pye przytacza tylko takie potwierdzone informacje potwierdzone koncepcje różnych badaczy i różnych laboratoriów. Zresztą również w załącznikach do książki znajdują się się raporty z badań z, z dwóch niezależnych laboratoriów. Sceptycy twierdzą, że czaszka kwiestnego dziecka to tak naprawdę zdeformowana czaszka normalnego ludzkiego dziecka. Wyrażają również pogląd, iż nie ma żadnych dowodów na to, że czaszka należy do hybrydy człowieka i istoty pozasiemskiej. Czy te twierdzenia znajdują w ogóle jakiekolwiek poparcie w wynikach badań przeprowadzonych na zlecenie Lloyda Pai? To znaczy oczywiście naukowo trudno poprzeć tezę, że jest to hybryda człowieka i obce istoty ponieważ ze względów metodologicznych, no żeby coś takiego móc poprzeć naukowo, musielibyśmy najpierw mieć obcą istotę, która została przebadana, następnie me znać mechanizm hybrydyzacji, która może do nas zajść, no i wiedzieć, jak wygląda hybryda obcej istoty i człowieka. Także z punktu widzenia czysto metodologicznego no nie da się tego udowodnić w takiej formie. Ale jeśli chodzi o czaszkę Gwiezdnego Dziecka, to mówimy tam o ogromnej ilości naprawdę rzadkich deformacji. Naukowcy, którzy badali czaszkę Gwiezdnego Dziecka, zauważyli, że podczas pomiarów samych wielkości czaszki i porównania tego do wszystkich znanych standardowych modeli ludzkiej czaszki, czaszka ta znajduje się dalej niż 10 odchyleń standardowych, co oznacza, że w ciągu ostatnich 10 miliardów czaszek, które mogły zostać znalezione na naszej planecie, nie byłoby żadnej, która byłaby choć trochę podobna do tej. Mówimy tutaj również o, inaczej ułożonych o czodołach, o braku wału oczodołowego, o braku zatok czołowych, o tym, że czaszka gwiezdnego dziecka miała zwiększoną pojemność mózgu i to znacznie, a także ważyła o połowę mniej, przy czym zachowywała znaczną wytrzymałość. Także ilość anomalii, która jest w tej czaszce jest tak ogromna, że no, trudno postawić inną hipotezę i trudno znaleźć inne rozwiązanie, moim zdaniem. Także również badania, które były robione w tradycyjnych ośrodkach, pokazywały, że ilość anomalii jest niesamowicie odchodząca od jakiejkolwiek normy, która była kiedykolwiek znana. Czy na wydaną właśnie książkę, najbardziej zagadkowa czaszka, pojawiła się już jakaś odpowiedź ze strony naukowców? To znaczy, tak jak na świecie, tak samo i w Polsce naukowcy niechętnie podchodzą do tego tematu. Z jednej strony, no mamy tutaj czaszkę, a więc kość, coś organicznego, coś, co to na pewno rosło w jakiejś żywej istocie, więc nie można tego zbyć takim byle czym, że jest to po prostu jakaś podróbka, czy jakiś artefakt, czy coś nieprawdziwego, więc trzeba się nad tym pochylić. Również Lloyd Pye podczas pisania książki zauważył, że wielu akademickich naukowców w ogóle nie chciało zajmować się tym tematem. Nie chciało kłaść na szale swojej renomy, czy swojego znanego już w świecie nazwiska, żeby wypowiadać się o czymś, co tak bardzo odbiega od paradygmatu naukowego. A Także przyznam, że do nas jako do wydawnictwa nie zgłosił się żaden naukowiec, który chciałby zająć się na poważnie tą sprawą. No a Lloyd Pye od wielu, wielu lat jeździ po świecie i szuka naukowców, którzy mieliby na tyle szeroki horyzont myślenia i byliby na tyle otwarci na wszelką naukę, że chcieliby zająć się badaniem takiego niezwykłego znaleziska. Od jak dawna Lloyd Pye prowadzi badania nad czaszką kwietnego dziecka? Co można powiedzieć o ludziach i instytucjach, którym powierzył spadanie tej czaszki? Lloyd Pye prowadzi badania nad czaszką już od przeszło 12 lat. No, w tym czasie dotarł do różnych ośrodków naukowych, do centrów antropologii, do chirurgów twarzy czaszkowych, również patologów sądowych, do oftalmologów, czyli specjalistów od budowy oczodołów. Kontaktował się z dentystami sądowymi, kontaktował się z instytutami, które zajmują się wydobywaniem DNA ze starych kości. Także gama tych ośrodków i spektrum specjalistów jest bardzo, bardzo szeroka. Można powiedzieć, że były to renomowane światowe instytucje, ludzie ze stopniami naukowymi, którzy wypowiadają się we własnym imieniu. Część osób prosiła o wypowiedzi anonimowe, także w książce są również wypowiedzi anonimowych badaczy, którzy po prostu bali się o swój tytuł naukowy czy o swoją renomę. Także jeśli chodzi o same instytuty badawcze czy naukowców, to nikt tutaj nie miał żadnych zarzutów do merytoryczności czy do, do tego, jak bardzo znają się oni na rzeczy. Na pierwszy rzut oka najbardziej uderzającymi różnicami między czaszką zwykłego człowieka a czaszką gwiezdnego dziecka są jej kształt, położenie oczodołów i pojemność mózgu. Jakie jeszcze różnice stwierdzono podczas bliższego badania? Tak jak już wspomniałem wcześniej, e, różnic między czaszką gwiezdnego dziecka a czaszką człowieka jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli chodzi o model matematyczny, no to czaszka gwiezdnego dziecka znajduje się w dziesiątym odcheniu standardowym w porównaniu do wszystkich znanych czaszek ludzkich. Oznacza to, że ta jedna taka czaszka pojawia się rzadziej niż raz na 10 miliardów na Ziemi, a więc rzadziej niż raz do kiedykolwiek na tej planecie. Jeśli chodzi o konkretne anomalie, no to oprócz innego ułożenia oczodołów, oprócz większej pojemności czaszki, oprócz tego, że czaszka ta jest bardzo lekka, waży pół kilograma, podczas gdy zwyczajna czaszka waży około kilograma, możemy też powiedzieć o tym, że oczodoły są wyjątkowo płytkie, o połowę płytsze niż oczodoły człowieka, a brak tam również wału nadoczodołowego, a więc tego, co każdy człowiek posiada. Brak zatok czołowych, oprócz tego brak również inionu, a więc Czaszka ta musiała mieć zupełnie inaczej ułożony muszczek albo muszczek zbudowany z innego materiału, żeby nie został on zmiażdżony przez mózg w pierwszych godzinach życia. Oprócz tego, myślę, że warto powiedzieć, że dziwaczne jest to, że czaszka gwiezdnego dziecka ma zupełnie inaczej usytuowane otwór wielki, czyli otwór, przez który wchodzi kręgosłup. W ten sposób czaszka ta mogła wykonywać zupełnie inne ruchy niż nasze głowy i inne jest również wyważenie samej czaszki. Co więcej, czaszka gwyzdnego dziecka wskazuje na to, że istota ta miała zupełnie inny kształt szyi niż nasza. Dużo mniejszy, dużo bardziej eliptyczny i jajowaty, co widać tutaj na, na zdjęciach, które są dołączone do książki. Zaskakująca jest również twardość samej kości. Badania w laboratoriach wykazały, że w kości jest ogromna ilość kolagenu. Taka, która nie zdarza się u ludzi, przez co czaszka ta nie dawała się wybielić w chemikaliach czy wytrawić, nie udawało się jej przeciąć w łatwy sposób, wydzielała bardzo dużo pyłu i smrodu przy wszelkich próbach przecięcia jej. Także czaszka wygląda jakby była z jakąś skompresowaną wersją ludzkiej czaszki, jeśli chodzi o budowę wewnętrzną. Co ciekawe, również badania pod mikroskopem elektronowym ukazały, że wewnątrz czaszki znajdują się jakieś włókna. Nie wiadomo w jaki sposób mogły one się tam znaleźć i włókna takie nie znajduje się w czaszkach żadnych zwierząt znanych na naszej planecie, z człowiekiem włącznie. I specjaliści, którzy oglądali to twierdzili, że również nie spotkali się nigdy z czymś podobnym. Również bardzo dziwaczny był czerwony proszek, który znaleziono w porach kości, który po 900 latach no, powinien zostać strawiony, przynajmniej kilkukrotnie. Także e, konkretnych e, różnic i konkretnych anomalii w samej budowie jest bardzo, bardzo wiele. No i myślę, że jeszcze wiele czeka na odkrycie. W książce Najbardziej zagadkowa czaszka mamy do czynienia z dużą ilością zdjęć, rekonstrukcji oraz różnego rodzaju wykresów i analiz DNA, jak również z terminologią naukową. Czy przeciętny czytelnik nie będzie miał problemów z ich odczytaniem i zrozumieniem? Mimo tego, że w książce Lloyd bazuje głównie na wynikach badań i na tym, co mówili akademicy, naukowcy czy naukowcy z różnych instytutów naukowych, to książka jest napisana bardzo lekko. Nie jest to pierwsza książka Lloyd'a Pai, także ma on pewien warsztat już literacki za sobą. No i książkę czyta się bardzo przyjemnie, tym bardziej, że pisana jest ona z punktu widzenia pierwszej osoby, czyli z punktu widzenia Lloyd'a Pai razem z jego przemyśleniami, odczuciami, emocjami. Także książka no, trzyma w napięciu I mój przyjaciel powiedział, że nawet gdyby Książka ta nie była zapisem na dokumentu To po prostu dobrze by się uczytało jako dzieło literackie Bo jest pisana i z poczuciem humoru I z pewnym dystansem do, do siebie i do zagadnienia Także myślę, że przeciętny czytelnik nie będzie miał żadnych problemów Ze zrozumieniem treści tej książki Również zdjęcia czy wykresy są tak opisane Że nie ma większego problemu Lloyd Pye na przykład budowę komórki czy na podstawie piłeczek do bejsbola, czy do golfu. Więc jest to tak bardzo przejrzyście i przyjaźnie opisane. Książka obejmuje pewien zakres badań. No właśnie, Mikołaju, czy mógłbyś nam powiedzieć coś o najnowszych odkryciach? Co udało się ustalić w ostatnim okresie? Jakie badania nad czaszką są prowadzone teraz? Najświeższa informacja pochodzi z ostatniego tygodnia i cały czas podejmowane są próby sekwencjonowania całego jądrowego DNA, które należało do Gwiezdnego Dziecka. Jest to zadanie o tyle trudne, że bardzo zasad jest tam ponad 9 miliardów, a więc jest to ogromna ilość w porównaniu do 16 tysięcy par zasad z mitochondrialnego DNA. Również nieznane są startery, no, na które potrzeba poczekać i koszt takich badań jest bardzo, bardzo drogi. Jednakże zsyntezowanie całego genomu gwiezdnego dziecka byłoby no, niespitym dowodem naukowym na to, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Czy z y, ogromną ilością mutacji, czy z czymś kompletnie innym. No Mielibyśmy pogląd na DNA istoty, która żyła tak dawno temu. No, jest to, jest to szalenie ciekawe. No i co, W ciągu ostatnich kilku dni dotarła do nas informacja, że udało się zsekwencjonować znaczną część genu FOXP2. Jest to główny gen, który występuje u ludzi i u innych zwierząt również. Gen ten, koordynuje syntezę białek, koordynuje między m.in. wytwarzanie się mózgu, czy rozwój mózgu, zdolności motoryczne, rozwój płuc, zdolność rozumienia mowy, komunikację nerwową, kształcenie się wnętrzności. No i w przypadku, w którym... U człowieka występują cztery mutacje w tym genie, no człowiek taki do części rodzi się martwy, ponieważ jest to jeden z głównych genów. Między człowiekiem a małpą występują tylko dwie różnice w całym tym genie FOXP2. Między człowiekiem a myszą 20 różnic, a między człowiekiem i żabą 26 różnic. Tymczasem okazało się, że różnica między człowiekiem a gwiezdnym dzieckiem, jeśli chodzi o budowę genu FOXP2, to 56 różnic. Jest to liczba tak ogromna, że nie wiadomo w jaki sposób człowiek z taką ilością mutacji mógłby w ogóle przeżyć. Ciekawe jest też to, że gen ten ma inną długość niż gen człowieka, jest dużo krótszy. A więc mógłby to być niekodujący rodzaj genu, ponieważ w naszym DNA są fragmenty kodu, które są kodujące i niekodujące, fragmenty intronowe i eksonowe. Gdybyśmy mieli do czynienia z genem niekodującym, no to, byłaby to byłby to fenomen na skalę światową, ponieważ człowiek nie ma niekodującej wersji genu FOXP2, ponieważ jest to główny gen. Więc, no więc mielibyśmy do czynienia z, ze wszystkim, ale nie z człowiekiem oczywiście badania czekają jeszcze na dalsze potwierdzenia, co w tej chwili po pierwszych trzech próbach odtworzenia tego, jednakże genetyk, który koordynuje prace badawcze, no już opublikował taką informację, również na stronach Lloyda Pai, starchildproject.com w zakładce D na 2012 jest informacja na temat na temat tych ostatnich odkryć. Także zobaczymy, co to przyniesie, zobaczymy, kiedy uda się rozkodować cały kod genetyczny. Podejrzewam, że w przeciągu do najbliższych kilku może kilkunastu lat. No jednakże będzie to odkrycie na pewno na skalę światową, tak jak zresztą znalezisko tej czaszki. No, ja przyznam, że jestem bardzo ciekaw i z przyjemnością śledzę postępy badań. No i ciekaw jestem, dokąd nas wszystkich to zaprowadzi i czy rzeczywiście, tak jak mówi Lloyd Pye, będzie to największe odkrycie w historii ludzkości. Czy też będzie jakieś inne rozwiązanie tej zagadki, jednakże na pewno mamy do czynienia z najbardziej zagadkową czaszką. Rozmawialiśmy z Mikołajem Jastrzębskim, wydawcą książki Lloyda Pai, Najbardziej zagadkowa czaszka. Dziękujemy za rozmowę, Mikołaju. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. W latach 30. ubiegłego wieku w Starej Sztolni w Meksyku odnaleziono czaszkę, która do dziś budzi ogrom kontrowersji, a specjaliści nie są w stanie w 100% ustalić, do kogo należała. Szereg zdumiewających anomalii tzw. Starchild Skal, czaszki Gwiezdnego Dziecka, sprawia, że jest ona dla niektórych bardzo niewygodnym tematem. Oto fragment książki Najbardziej zagadkowa czaszka, wydanej niedawno przez Cień Kształtu, opisujący wnioski z jednego z najważniejszych testów laboratoryjnych, jakim poddano to przedziwne znalezisko. Jak się dowiedzieliśmy, Ken Pai oblatywał cały świat, by zeznawać jako ekspert sądowy w przypadkach wymagających jego specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Kiedy więc powiedział, że jego grafik jest bardzo napięty, mówił prawdę. Poza sporadycznymi, krótkimi rozmowami telefonicznymi, nie odezwał się do nas aż do końca maja, kiedy to zadzwonił, by umówić się z nami na spotkanie w kolejnym tygodniu. Powiedział, że musi się z nami podzielić istotnymi informacjami. Spotkanie odbyło się w jego biurze, w tej samej sali konferencyjnej co poprzednio. Znów siedzieliśmy po obu stronach stołu, naprzeciw siebie. Tym razem był zauważalnie bardziej oficjalny. Zachowywał się aż przesadnie stosownie, kiedy próbowaliśmy nawiązać rozmowę, zaczynając od nieistotnych pogaduszek. A tak w ogóle, pozwólcie, że wam powiem, po co was tu poprosiłem. Po pierwsze, chcę was zapewnić, że włókna znalezione w czaszce są prawdziwe. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie mamy pojęcia, czym one są, ale istnieją i stanowią zagadkę. Grant Stapleton, pomocnik w czasie prób badania czaszki w Europie. I ja przytaknęliśmy. Jakże mógłby uważać inaczej? Mam też jednak i złe wiadomości. Aluminium. Była to istotnie kontaminacja z oryginalnego ostrza tnącego. Zatem połowa z tego, co wykrył mikroskop SEM, była błędem. Przykro mi z tego powodu. Jeden z poprzednich testów wykrył w kościach czaszki niezwykle wysoką koncentrację aluminium. Gdy tylko Ken po raz pierwszy wspomniał o powłokach na ostrzach firmy Dremel, obaj z Grantem założyliśmy od razu, że odczyt poziomu aluminium był najprawdopodobniej uczciwą pomyłką. Zrozumieliśmy, spodziewaliśmy się tego Powiedział Grant Rysy Kena stężały jeszcze bardziej Cieszę się Niestety mam dla was jeszcze więcej złych wiadomości I to, obawiam się, dość poważnych Usiedliśmy mocno w fotelach A Ken nachylił się w bok, aby steczki, którą przyniósł Wyjąć segregator Otworzył go Znajdowało się w nim kilka tuzinów kolorowych fotografii, co stanowiło wielką odmianę w porównaniu z nudnawymi i beznamiętnymi zdjęciami czarno-białymi z mikroskopu SEM. Rozłożył zdjęcia na stole w specyficznym porządku. Zrobiliśmy te zdjęcia tutaj przy wykorzystaniu naszych mikroskopów binokularowych. Chciałem się przyjrzeć tej kości w takich samych warunkach, w jakich zazwyczaj pracujemy. Różnią się one znacznie od warunków pracy elektronowych mikroskopów skaningowych. Wzięliśmy dwie próbki, które nam dostarczyliście, te, które wycięto ostrzem pokrytym warstwą diamentowego pyłu i z każdej odłamaliśmy maleńki kawałeczek. Odłamaliście? Powtórzyłem. Przytaknął. Zazwyczaj przy cięciu kości otwory warstwy gąbczastej pokrywają się kostnym pyłem. Grubość i gęstość warstwy tego pyłu zależy od jakości wykorzystanego ostrza. Ken wyciągnął z teczki parę czarno-białych fotografii przedstawiających otwory kości gąbczastej. Całe pokryte proszkiem, który powstał w wyniku cięcia kości pierwszym ostrzem, a którego zdjęcie wykonane zostały pod mikroskopem SEM. To co widzicie na tych zdjęciach jest dość typowe w przypadku cięcia dokonanego standardowym ostrzem Dremel. Ze względu na gęstość normalnej kości wytwarza się gruba warstewka pyłu. Obok tamtych położył teraz dwie barwne fotografie pokazujące o wiele gładsze powierzchnie cięć wykonanych przy pomocy ostrza pokrytego diamentowym pyłem. Porównajcie teraz te dwa zestawy zdjęć i zobaczycie różnicę. Jak dzień i noc. W jaki sposób pokrycie ostrza diamentami może wpłynąć tak bardzo na redukcję pyłu? Czy ostrze nie jest w końcu po prostu ostrzem? Czyż wszystkie z nich nie tną kości tak samo? Zapytał Grant. Umożliwia o wiele gładsze cięcie, ale możemy w ogóle uniknąć cięcia, jeśli użyjemy cążków w celu odłupania fragmentów z rogu w każdej z próbek. Potem ścieramy delikatnie krawędzie fragmentów precyzyjnymi narzędziami, takimi jak wykorzystują jubilerzy przy obróbce kamieni szlachetnych. W przypadku ludzkiej kości daje to w rezultacie błyszczącą, gładką powierzchnię, przypominającą pewne odmiany alabastru. Odłamek kości z czaszki kobiety wyglądał istotnie jak alabaster, a otwory w strukturze gąbczastej były tak dobrze widoczne, że niemal świeciły. Są tak czyste, można by z nich jeść. Coś rzeczywiście z nich jadło. Nasze żywe ciała zamieszkują pewne pasożyty i bakterie, które uaktywniają się, gdy umieramy. Ich zadaniem jest dopomóc w tym, by ciało zostało skonsumowane aż do kości. Potem zaś kości są z kolei trawione przez pleśń, grzyby i kwasy zawarte w glebie. Grant i ja spojrzeliśmy po sobie, a Ken kontynuował. To co tu widzicie stanowi typowy wynik działania czynników wewnętrznych przez długi czas. Wyżerają one każdy mikrogram szpiku z otworów struktury gąbczastej i wylizują talerz to czysta, że się tak wyrażę. Jednakże kiedy zrobiliśmy to samo z kwietnym dzieckiem, znaleźliśmy coś takiego. Zauważacie jakąś różnicę? Jest bardziej matowa. Nie przypomina alabastru? Tak. Zapewne jest to wynikiem owej olbrzymiej ilości kolagenu. Czynimy takie założenie, albo wiemy, nigdy wcześniej nie widzieliśmy, by po oszlifowaniu i wygładzaniu kość była aż tak nieprzeźroczysta. Przerwał i mówił nas, byśmy sami spróbowali odnaleźć na zdjęciu to, co miał na myśli. Sprawdźcie środek zdjęcia. Sam środeczek. W jednym z otworów znaleźliśmy drobinkę czegoś o czerwonawym zabarwieniu. – Ta maleńka, czerwona kropeczka – spytałem z wahaniem w głosie. – O co powiecie na to? Podsunął nam kolejne, bardziej wyraźne zdjęcie. – Rany! Wszędzie widać czerwone plamki! – wrzasnął Grant. – Tutaj też! – powiedział Ken, podsuwając jeszcze jedno zdjęcie. Nie było co do tego wątpliwości. Owych czerwonych kropek było całe mnóstwo. – Czy stajecie sobie sprawę, co to oznacza? – Zapytał Kentak tak trzeźwo, że ani Grant, ani ja jeszcze nigdy nie słyszeliśmy, by tak mówił. Usiadłszy mocno w fotelach, nastawiliśmy się na szokującą informację. Panowie, chciałbym umieć przekazać wam to w bardziej delikatny sposób, ale sądzę, że zostaliście oszukani. Poczułem, jak walące serce podchodzi mi gdzieś do gardła. Oszukani. W jaki sposób? Po tak długim czasie i przeprowadzeniu tylu testów, Grant i ja zaniemówiliśmy. On gapił się na mnie błędnym wzrokiem, a ja z kolei musiałem na skutek szoku być blady jak ściana. Ponieważ Ken jeszcze nie skończył swego wywodu, kontynuował ogłaszanie werdyktu. Czerwony osad, który odkryliśmy, wskazuje na to, że gwiazdne Dziecko zmarło niedawno. Czaszka wcale nie jest stara. Wyglądało na to, że Grant zaraz zemdleje. Sam też zresztą ledwie zachowałem przytomność. Kiedy otrzymałem obydwie czaszki w roku 1999, jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiłem, było przeprowadzenie testu metodą węgla C14 w celu określenia, jak dawno temu zmarły spoczywające w kopalni istoty. Do wykonania testu potrzeba było sporej próbki kości. Nie chciałem jednak ciąć którejkolwiek z czaszek, dopóki nie było to absolutnie konieczne. Na szczęście w czaszce dorosłej kobiety zachował się spory fragment przegrody nosowej, który można było usunąć i nie wpłynąć tym na wygląd czaszki. Ponieważ obie istoty zmarły najwyraźniej w tym samym czasie, datowanie jednej czaszki powinno dostarczyć wyników dla obu. W wyniku testu metodą radioaktywnego węgla C14 ustalono, że śmierć nastąpiła 900 lat temu, plus minus 40 lat. Ale… Ale przecież kazałem przeprowadzić datowanie C14. Wykrztusiłem w szoku, pełen niedowierzania. Jak to możliwe, że testy się myliły? Mówiłeś mi, że datowałeś tylko czaszkę osoby dorosłej. Przyjmuję więc, że zmarła ona 900 lat temu. Jeśli jednak gwiezdne dziecko zmarło wraz z nią, no to w otworach struktury gąbczastej nie powinien się znajdować żaden widoczny osad. Tak więc o wiele bardziej prawdopodobna staje się całkiem niedawna śmierć. Jak niedawna? Zapytał Grant. To zależy od warunków pochówku. Czy ziemia była wilgotna, czy sucha? Czy pochówku dokonano w trumnie, czy bez? Czy gleba była kwaśna, czy alkaliczna? Mogę tylko zgadywać i powiedzieć, że wygląda mi to na pochówek bez trumny i skąd sprzed kilku lat. Ale nie liczcie na moje słowo. Kilka lat. I jak błyskawica przebiegały mi przez głowę myśli o tym, jak daleko dałem się wyprowadzić w pole. A może sam siebie wyprowadziłem? Czym jest ta czerwona substancja? spytałem z znienacka. Szpikiem? Ken wzruszył ramionami i zaniepokoił się. To jeden z elementów układanki, co do którego nie jesteśmy jeszcze pewni. Wysuszony szpik kostny jest zazwyczaj dość ciemny. Jestem pewien, że widzieliście zaschniętą krew. Jest prawie czarna. W jaki więc sposób mogła pozostać czerwona? naciskał na niego Grant. To było dobre pytanie, a gdy Grant je zadał, Odzyskałem oddech. Ponownie przypatrzyłem się fotografią. Osad z całą pewnością był czerwony. Czułem, że się uspokajam i że znów oddycham miarowo. No właśnie, co ty na to? Tym będziemy się martwić później. Tymczasem naszym głównym zadaniem musi być datowanie zgonu Gwiezdnego Dziecka metodą węgla C14. Jeśli jego śmierć była istotnie niedawna, wówczas wasza historia o odkryciu go w kopalni jest nieprawdziwa. A jeśli ona jest nieprawdziwa, no to musimy rozważyć ewentualność jakiegoś oszustwa lub żartu. Ale Ken, wydukałem. Te włókna. Kto mógłby zadać sobie tyle trudu, by wyprodukować i wbić tak maleńkie detale do wnętrza kości? Albo zrobić tak cienką i lekką kość, dodał Grant. Nie sugeruję, że czaszka została wytworzona. To niemożliwe. Twierdzę, że historia, którą ci opowiedziano, może być spreparowana w celu zatajenia prawdy o niedawnej śmierci. Okej, okay, powiedziałem. Załóżmy, że śmierć istotnie była niedawna. Powiedzmy, że czaszka spadła z nieba i wylądowała na tym stole. Czy to zmieniłoby w jakikolwiek sposób jej biochemiczną charakterystykę? Ken przyznał. Nie. Czaszka w dalszym ciągu jest wysoce niezwykła. Kiedy jednak zaczyna się od kłamstwa, może być trudno z wyjaśnieniem wyników testów w taki sposób, by zadowoliło to jakiegokolwiek naukowca. Wydaje się wówczas, że to od samego początku uknuty spisek. Przeżyłem już na swej drodze sporo srogich rozczarowań, ale nie wyobrażałem sobie, jak mógłbym przeżyć takie. Z Belindą McKenzie zajęliśmy miejsca naprzeciw Kena przy stole konferencyjnym. Jego wyraz twarzy był jeszcze bardziej ponury i poważny niż zazwyczaj. Maksymalnie skrócił czas na wstępne grzeczności i pogawędkę z Belindą, a potem otworzył teczkę. Patrząc na mnie powiedział. Pamiętasz, jak mówiłem tobie i Grantowi, że Jean nieprawidłowo zinterpretowała wykresy pokazujące podwyższony poziom aluminium, ponieważ zajmuje się ona raczej chemią organiczną niż nieorganiczną? Przytaknąłem Tak pamiętam. Cóż, błędy może popełnić każdy, i teraz to ja jestem winny, bo zrobiłem dokładnie to samo. Moją specjalnością jest chemia nieorganiczna, a natknąłem się na coś organicznego. Jestem wam obu winien przeprosiny. Przesunął w naszą stronę dwie kartki, które przeczytaliśmy razem z Belindą. Wyniki datowania kości gwiezdnego dziecka znajdowały się na pierwszej kartce i nie pozostawiały cienia wątpliwości. Zgon nastąpił 900 lat temu, z dokładnością do 40 lat. Poczułem, jak z moich barków spada wreszcie potężny ciężar wątpliwości. Ha! Wrzasnąłem, aż podskoczyła siedząca obok mnie Belinda. Tak bardzo niebrytyjski napływ emocji zupełnie ją zaskoczył. Dokładniusieńko. Tyle samo lat temu, co dorosła kobieta. No właśnie... Co jest naprawdę zadziwiające, ponieważ rzadko znaleźć można w datowaniu metodą C14 odrębnych próbek taką synchroniczność. To niezwykle przekonujący dowód na poparcie historii o wspólnym zgonie, tak jak wam to przedstawiono. Przetrzymałem właśnie prawie dwa miesiące nieustannego samooskarżania o zaniedbanie mych innych zainteresowań na rzecz czegoś, co zaczynało wyglądać na głupi żart. Teraz znowu wracałem do gry. Znów oddychałem. Czułem, że Ziemia znów się obraca. Nie mogłem się doczekać, kiedy przekażę dobrą wiadomość Rejowi i Melani. Słuchaj, Ken, powiedziałem. Nie żywimy do ciebie w związku z tym żadnej urazy. Wiemy, że robiłeś, co mogłeś. Wiemy, że przedstawiłeś swój punkt widzenia w najlepszej wierze. O to właśnie prosiliśmy. Mimo wszystko czuję się źle, że zmarnowałem minione dwa miesiące. Wcale nie były zmarnowane. Wiemy teraz, że opowieść o odkryciu szkieletów jest niemal na pewno prawdziwa, co ma dla nas olbrzymie znaczenie. Wiemy też, że wciąż możemy poszukiwać prawdy, a to wspaniała wiadomość. Więc co dalej? Dokąd dalej pójść? Na jego twarzy pojawił się kolejny grymas. Cóż, oznacza to, że teraz utknęliśmy, bo bezskutecznie próbujemy wyjaśnić, czym jest czerwony osad, którego nie powinno tam być. Można to sprawdzić przy pomocy kilku odpowiednich testów. Przy okazji trzeba też przebadać się owe włókna, ale za wszystkie badania trzeba zapłacić. Czy będziecie w stanie pokryć te wydatki? Ostatnie zdanie wypowiedział patrząc na Belindę, która odparła. To zależy od tego, czym są te testy i co mogą nam powiedzieć o czaszkach, a także ile kosztują. Jeżeli będę to wiedziała, to łatwiej mi będzie udzielić Ci odpowiedzi. Świetnie. Opracuję listę wszystkich testów wraz z przybliżonymi kosztami. Chciałbym jednakże, abyście zawczasu zrozumieli, że macie dwa problemy. Po pierwsze, żaden z rekomendowanych przeze mnie testów nie będzie tak jednoznaczny jak badanie jądrowego DNA. Krytycy mogą i będą lekceważyć nieprawidłowości biochemiczne jako nieznane dotąd dziwactwa, wybryki natury. Będą mówić to samo o DNA, ale z mniejszym przekonaniem. DNA jest miarą uniwersalną, czymś, za co wszyscy możemy ręczyć. A drugi problem? Zapytała Belinda. Nie istnieją żadne reguły dotyczące wyodrębniania włókien lub czerwonego osadu. Nigdy wcześniej ich nie widziano. Należy więc stworzyć narzędzia umożliwiające takie ich wydobycie, by pozostały nietknięte i pozbawione zanieczyszczeń. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, jak są one mikroskopijne. Cóż, z pewnością można tu zastosować jakieś techniki. Przecież jeśli naukowcy potrafią schwytać w pipetę pojedynczy plemnik i wstrzyknąć go do wodrębnionej z ciała komórki jajowej, czy jest coś, czego nie potrafiliby zrobić? Masz oczywiście rację, z całą pewnością jest to wykonalne, jednak podobnie jak przeprowadzenie wszystkich innych testów, wyizolowanie tych unikatowych próbek będzie się wiązać z pewnymi kosztami. A na zakończenie tej części audycji chciałbym przytoczyć, chciałbym przytoczyć tutaj taki fragment z książki Lloyda Pai, właściwie stanowiący podsumowanie tego, do czego Lloyd Pai doszedł w momencie wydania tej książki. To jest fragment epilogu. Mimo, że przed publikacją niniejszej książki projekt Gwiezdne dziecko był szeroko ignorowany, jego przyszłość wygląda obiecująco. Biochemia czaszki została dogłębnie spadana przez zespół pod kierownictwem doktora Kena Paya, brak pokrewieństwa z Lloydem Paj i jak się należało spodziewać, zawsze wyniki badań okazywały się interesujące, a czasami wręcz bezprecedensowe. Jednakże, zgodnie z przewidywaniami Kena, nie wystarczyło to nigdy do tego, aby udowodnić, że czaszka jest czymkolwiek więcej niż tylko bardzo niezwykłym, jednorazowym wybrykiem natury. Udowodnić to mogłoby tylko zwieńczone sukcesem wyodrębnienie DNA. Z pewnością badania takie nie wystarczyły do przekonania krytyków kwestnego dziecka, by potraktowali sprawę z otwartą głową. Docieranie do ich umysłów przypomina wręcz wyważanie łomem zatrzaśniętych drzwi. W badaniach Gwiezdnego Dziecka chodziło mi zawsze o jądrowe, czyli nuklearne DNA. Jedyną rzecz, dzięki której możliwe byłoby uzyskanie niepodważalnego dowodu na prawdziwe genetyczne pochodzenie tej istoty. Właśnie dlatego tak bardzo uradowała nas informacja o rewolucyjnej metodzie sekwencjonowania opracowanej przez firmę 454 Life Science, dzięki której możliwe jest wyodrębnienie całego genomu metodą sekwencjonowania kolejnych par zasad. Oznacza to, że czy to za dwa lata, czy za 3, czy może nawet za 5. ostatecznie cały zestaw chromosomów gwiazdnego dziecka zostanie kiedyś wyodrębniony i będzie zawierał wszystkie 25 tysięcy genów pochodzących zarówno od matki, jak i ojca. Widocznych jak na dłoni co da sposobność do ich porównania jeden po drugim, w każdym szczególe, z genami normalnych ludzkich matek i ojców. Przez cały ten czas chodziło nam właśnie o możliwość takiego porównania. O ile, i proszę zrozumieć, że musimy pozostawiać przy zwrocie o ile, tak długo jak technologia opracowana przez 454 nie zostanie zastosowana wobec DNA gwiezdnego dziecka, o ile zatem możliwe będzie dokonanie takiego porównania, genetycy będą w stanie określić, które fragmenty genomu odpowiadają dokładnie ludzkiemu, a które od niego odbiegają, jak również na ile duże są wykryte rozbieżności w stosunku do genomu ludzi wyższych naczelnych, a także dlaczego by nie nawet Neandertalczyków. Rozbieżności owe stanowić będą przełomowe odkrycie zarówno w przypadku Neandertalczyków, jak i Gwiezdnego Dziecka, w którym, w którym miejscu drabiny ewolucyjnej pomiędzy ludźmi a szympansami znajdują swoje miejsce Neandertalczycy. Już teraz różnice między ludzkim a, a szympanskim genomem ustalono na około 3%. 3% z 3 miliardów par zasad. To 99 milionów, z czego większość to tak zwane zbędne DNA. Zbędne czy nie? I tak mamy do czynienia z niesamowitą ilością par nukleotydów, którymi można ręcznie manipulować w laboratorium genetycznym, jeśli tylko wie się jak to zrobić. Osobiście uważam, że neandertalczycy znajdą się znacznie bliżej szympansów niż ludzi. Nie sądzę, bo okazali się oni naszymi kuzynami w drugiej, trzeciej czy nawet czwartej linii, a co dopiero braćmi ciotecznymi, jak uważa wielu antropologów. Jestem zdania, że to wielce nieprawdopodobne. Co się tyczy Gwiezdnego Dziecka, czy różnica wyniesie 1000%, procenta? Oznaczać to będzie dość bliskie pokrewieństwo z ludźmi. A może pół procenta? To już bez wątpienia znacząca różnica. Może 1%? Gdyby tak było, ludzie zaczęliby z uwagą śledzić ten temat. 2%? Mówimy już o czymś radykalnie różnym od ludzi. 3%? To taka sama różnica, jak między ludźmi a szympansami. Czy to by wystarczyło, żeby uznać gwiezdne dziecko za co najmniej częściowo obcą istotę? W większości przypadków tak. A różnica rzędu 5%, 10%, 15%? Ktoś musi wyznaczyć jakąś umowną granicę genetyczną i jeśli Gwiezdne Dziecko ją przekroczy, to będzie musiało bez absolutnie żadnych wątpliwości zostać po prostu uznane za obcego. Koniec, kropka. Wiele osób będzie starało się uczynić wszystko, co tylko w ich mocy, by tego uniknąć, lecz liczby nie kłamią. Będą one przedstawiać pewien wynik, którego nie będzie można zakwestionować i z którym będzie trzeba się pogodzić. Uf, dzień ostatecznego raz rachunku może się okazać najważniejszym w historii lub też największą porażką z naszej strony. Parafrazując słowa najsłynniejszego humorysty Ameryki, Misia Yogi, ta sprawa się nie skończy dopóki oficjalnie się nie zakończy, a to, wedle słów Jasona Eschelmana, nie, nie nastąpi przed rokiem 2010. No już właściwie widzimy, że nie nastąpiło, a mamy rok 2012. Przetrwaliśmy już 8 lat tego niekończącego się oczekiwania, z całą więc pewnością jesteśmy w stanie wytrzymać jeszcze tak długo, jak będzie to konieczne. Jedyne czego nam potrzeba, to i znowu pada słowo, odwaga, by osiągnąć swój największy potencjał. I tak jak w przypadku wspinaczki na jakąkolwiek górę, nawet najbardziej przerażającą w świecie lub w naszej wyobraźni, wszystko zaczyna się od zamiaru wejścia oraz pragnienia odniesienia sukcesu, a potem stawiania kroków, jeden po drugim, aż nie będzie już dokąd iść dalej. Przypomnijmy sobie wstrząsający wiersz Rydwarda Kiplinga, jeśli... Jeżeli wiesz, że jesteś tym niewinnym Gdy wszyscy zwątpią, skażą nazwą zły Jeśli w czekaniu umiesz być cierpliwy, gdy wrząci Umieć nigdy nie ugać im Jeśli przed własną prawdą nie ucieczesz Nawet gdy nogi strach ci będzie niósł Gdy zniesiesz widok ruin życia rzeczy I odbudujesz, mając w ręce gruz Gdyby zadanie to było łatwe każdy mógłby się go podjąć. Gdyby było łatwiejsze, być może odpowiednie osoby pokusiłyby się nawet o spróbowanie. Jednak nie jest łatwe, a one tego nie spróbują. A zatem jeśli ostatni rozdział wyjątkowej historii kwiestnego Dziecka ma zostać napisany, to wy, drodzy czytelnicy, możecie, musicie sprawić, by tak się stało. Przekazywanie informacji z ust do ust może stanowić potężną broń i to do Was należy informowanie przyjaciół i znajomych, którzy przeja przejawiają nieskrywane lub być może uśpione zainteresowanie tego typu kontrowersyjnym materiałem. Pamiętajmy kategoryczne stwierdzenie Bertranda Russella. Ludzie nie pragną wiedzy, lecz pewności. Mam nadzieję i ufam, że historia Gwiezdnego Dziecka wystarczająco uwypukliła tę fundamentalną prawdę. Pokazała ona, jak mniemam, że czasami, często gdy się tego najmniej spodziewamy, nasze emocje zostają na tyle pobudzone, abyśmy wyszli z kręgu bezpiecznej pewności w poszukiwaniu nowych, odległych horyzontów. Żaden horyzont nie jest tak odległy i mniej pewny niż, niż udowodnione istnienie życia poza Ziemią, a przecie, przecież właśnie teraz dowód taki leży w zasięgu, być może stosunkowo bliskim zasięgu, nas wszystkich. Zakończyliśmy tę część naszej audycji. To jest, to jest również koniec części oficjalnej naszej audycji za chwilę w Radiu Paranormalium usłyszycie zapis czatu z Mikołajem Jastrzębskim wydawcą na polski rynek książki Loida Paj Najbardziej zagadkowa czaszka W przygotowaniu dzisiejszej audycji udział wzięli Ivelios Hubert Chłopicki Mikołaj Jastrzębski oraz gościnnie Aleksandra Majewska-Popek i Julita Lechowska.